Witam Fantasmagia, podcast o grach komputerowych i konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 340. Ja nazywam się Damian Pelochaka-Dachman i ze mną jest Marcin Skrzyczyński, aka Zeratul. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czemu czekaj, mogliśmy tego dzisiaj nie robić? Jakbyśmy tak zaprosili na 343, to, bym, to by był mega hype. Aha, no tak, no teraz to wiadomo, robię, że post... to. <laughs> Słuchaj, y możemy zrobić 343, y odcinek okay. poświęcony na przykład Halo. Możemy. Co ty na to Jasne. w takim razie? Żonę, żoną ustala grafik. Halo bez Bungee. Znaczy nie, w sumie no tak, no bo w, właściwie to, co ma w Bungie wspólnego z 3, 4, 3 Industries, nie? No, firma, <śmiech> która zabija teraz markę Halo. Nie, Bungie nie ma z tym nic. Bungie teraz inną markę, którą sobie mm -hmm. stworzyli, no ale to... Za twoją ulubioną, prawda? Tak. Y Marcina na pewno wszyscy tutaj znają. I kochamy, Kilogramy ja. prawdy, show, show, show, show i oczywiście Epic Fail Podcast który od jakiegoś czasu dłuższego jest w stanie spoczynku. Zastanawiam się czasami, e, czy masz e, gdzieś tam e, w głowie ci kołacze, żeby na przykład nagrać jakiś raz na rok chociaż odcinek. Znaczy ja zawsze bo... lubię nagrywać czy to właśnie podcasty, czy jakieś tam swoje własne materiały solo, solo dlatego to robię. Nie wiem, po prostu jest mm. taka chęć w człowieku, żeby zawsze nagrywać i wyrażać swoje przemyślenia, czy to głupie, czy nie. E, mm -hmm, bo... mm -hmm. Ale sprzeszycie e, Epic Faila? Były pomysły, żeby wskrzesić i nawet jeżeli nie miałoby być to raz w tygodniu, to może raz na miesiąc, tylko póki co nic z tego nie wyszło i raczej wątpię, żeby coś z tego wyszło, bo nas najbardziej zawsze dobijała różnica czasowa i jeżeli było jeszcze przymus tego, jak Ryan siedział w Redmond, to było mhm. 9 godzin, między nie a Polską, 3 godziny między mną, to wtedy wiedzieliśmy, że musi być sobota, 10 rano, bo innej opcji nie ma i wtedy wszyscy mhm. się tego trzymali. Jak on wrócił potem do Polski, to zaczęło zaczął być bardziej luźnie i tylko ja byłem tą przeszkodą z tą sześciogodzinną różnicą czasową. No i koniec końców to nie można tego ciągnąć nieskończoność. To można powiedzieć, że to był powód. Wydaje Jak się to się mówi, e, związki na odległość e, zwykle nie mają tak. szans, nawet e, takie gorące. Jak ja, Epic <laughs> Więc. Tak, dokładnie. Ja zawsze powtarzam, że wiesz, związek na odległość to może brzmić ciekawie na papierze i tak dalej, ale, ale to jest ciężko utrzymać prawda coś takiego no, na tym. No szkoda, ale Ważne, że, że e, przynajmniej e, w części, no nie Epic Fail, ciągle jest e, żywy show, show, show, który był chyba twoim pierwszym e, kanałem YouTube'owym. Tak. Jeszcze jak nie było Let's Play i e, Walkthrough, to ty jako, jako zawodowy YouTuber z kamerką w ręku prezentowałeś fantastyczne gry zanim jeszcze pojawiły się te grabery i te inne rzeczy do zrzucania wideo, oczywiście później to chyba przeszło tak profesjonalne, ale pamiętam właśnie te pierwsze materiały. Nie, nie wiem, czy panie też jeszcze, czy, czy nie no, gdzieś tutaj tam można jeszcze znaleźć nie. Są wszystkie, są na tym samym kanale filmiki, to blokowałem, bo po pewnym czasie ustawiłem je na prywatne, ale teraz czytam tylko komentarze niektórych ludzi, że kiedyś było lepiej, wiadomo, no było lepiej, czasy się zmieniły, ja też jak byłem młodszy, to też czułem się lepiej niż dzisiaj, ale jest dobrze, no. Pa, wieś... pomyśleć, ile to lat upłynęło, prawda, od już no, tu... st jesteśmy, już jesteśmy, już, my, już mamy żony, prawda, I, niektórzy mają dzieci, niektórzy będą wkrótce mieć dzieci, tak. więc to jest w ogóle całkowicie inny świat, nie, niż to, co było, nie wiem, pięć, sześć, siedem, e, dziewięć lat, lat, lat temu, tak, lat ten, fantasmagieria, tam, dziewięć tak. lat temu, no, no jeszcze kochanek nam brakuje tylko, to by się przydało. No, to... Wiesz, no to na, na wszystko przyjdzie czas, no, ale dzisiaj... odpukać, nie, odpukać, odpukać, Yy, drogi Marcinie, yy, co u Ciebie słychać co ostatnio grałeś? Bo te, to jest taki, yy, takie pytanie, które mnie zawsze nurtuje, jeśli chodzi o, o, o, o gości. Yy, powiedz mi, w, yy, czy, bo, bo mamy taki miesiąc bet, można, yy, można powiedzieć, i taką największą betą oczywiście było The Division. I Ty w betę The Division grałeś i pewnie też grałeś w Alpha The Division? Tak, Division to ja obserwuję od 2013 roku, to jest gra, która od tego pierwszego teasera po prostu no, Nie będę ukrywał, mnie nie ja miałem olbrzymie oczekiwania wobec tej produkcji i teraz coraz bliżej premiery i coraz bardziej dowiaduję się, że ta gra nie będzie jednak tym, czym sobie wyobraziłem, ale w tym wypadku muszę przyznać, że nie jestem rozczarowany, tylko nauczyłem się w życiu podchodzić z jakimś sceptycyzmem, nie wiem, tak się mówi. Tak, I... w wrzuciłeś na luz, po prostu Tak, no, dostosowujesz się siły do tego. Się tego Jak się nie ma, co tak. się lubi, to się lubi, co się ma. Doświadczenie Właśnie. z wiekiem przychodzi. I tak jestem zachwycony pozycją i nie mogę się doczekać jednak, bo ja byłem przekonany, że, że w którymś materiałów coś tam mówiłeś, że, że nie jesteś do końca przekonany do Division, ale jednak kupisz, bo e, tak to jest, że, um, że po prostu nie, nie przepuścisz żadnej większej nowości. E, ale, ale jednak przekonałeś się do The Division, tak? Co, co takiego cię przekonało? To była ta beta ostatnia, która zdecydowała e, o tym, że już tak już na pewno wiesz, że ten priorze rozłożony to, jest, to była dobra decyzja? No beta, jeżeli spędzam z taką betą, w której ludzie mówią, że nie ma kontentu, tam tam jedna misja była, spędzam z nią 16 godzin i siedzimy z ekipą i gramy non stop, tylko to PvP w tym Dark Zone, co możemy wyjaśnić mhm. za chwilę, to jednak tak gra coś sobie ma, co ciągnie i napędza cię do tego, żeby pchać się do przodu. To... No też jako mieszkaniec z Nowego Jorku na pewno czujesz się jak w domu. Nawet jest taki film, który nakręciłeś, w który porównuje Dzielnice w grze, i z, z realistycznymi, i to po tym, jak te opady śniegu były dosyć e, duże, można powiedzieć, że, że rzeczywistość po prostu doścignęła fikcję. No to mi się akurat fajnie, fajnie udało i mi się to podobało, właśnie, że po tej ostatniej, była dwa tygodnie temu, burza śnieżna w Nowym Jorku, i wziąłem urlop, mówię, jadę na Manhattan i porobiłem właśnie parę filmików. Jakość ich jest nie do końca zadowalająca, ale fajne porównanie ogólnie wyszło i. To jest taki bonus dla mnie, że chodząc po tym Manhattanie mogę dostrzec te wszystkie budowle. I nawet jest taki fajny filmik, wczoraj chyba on wypłynął na YouTube, przez jakiegoś rosyjskiego YouTubera zrobiony, o przywiązaniu do detali, szczegółów w Division i pokazywaniu tam różnych znaków, tam jest ograniczenie 25 mil na godzinę. I właśnie widać, że Masiv zrobił naprawdę fantastyczną robotę z Division, żeby odzwierciedlić to miasto jak tak no, naprawdę to fragment Manhattanu, bo nawet nie mhm. cały Manhattan, co jest też jakimś stopniu bolączką, że nie ma całego... To no właśnie, tak zanim przejdziemy do tego, co, co, co zaprezentowano, to zróbmy taki, taki, taki rachunek sumienia, powiedzmy, czego nie ma. Czyli po, po pierwsze, co, co mi się rzuciło w oczy, to jednak to, że... Ale to już już, już wszyscy, powiedzmy, przeboleli to, ale to pierwsze demo, to, to fantastyczne, no, wzrywające, prawda, bereciki, rolujące skarpetki, Pokazywało fragment Brooklynu i kończyło się fantastyczną panoramą dolnego Manhattanu. I tam mówili właśnie, że, okej, okay, dobrze to pamiętam, tak? To chyba mniej więcej tak było. I że tam bohaterowie mówili, że nie martwcie się, nie, nie, tam będziemy tam, czy coś w tym stylu. już nie pamiętam dokładnie słów. Potem się okazało, że tego Brooklynu nie będzie. I, I musieli jednak zrezygnować. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że oni w końcu y, musieli ten, ten content, y, tę te, te ilość tego materiału okroić, żeby w, w, zmieścić to w grze, żeby, albo zmieścić się w czasie z wydania gry, czy po prostu Prze przerósł ich, no nie? Albo może nawet chcieli zrobić DLC z tymi dodatkowymi mapami. Czy coś wiesz na ten temat? Coś słyszałeś? Coś czytałeś? No czy Z tego, co oni mówią w Season Passie, to nie ma nic mowy o dodatkowym kontencie w postaci jakiegoś dodatkowego obszaru. Tam być, ma być jakiś tryb hordy. Jeden nowy obszar to mamy zejść do podziemi, czyli pewno jakieś metro będziemy zwiedzać w Division. Mhm ale nie ma właśnie mowy o Brooklinie. Może nie chcą o tym mówić teraz, bo by wybuchła, no jakaś burza w internecie. Tak, że żeby że wycięli, chcieli, żeby dodać po temelce. Ja bym chciał, żeby oni rozbudowali tę grę, nie tylko właśnie w postaci jakichś znaczy, nowych wybrzeży. Przydałby się tylko Queens, prawda? Queens by się przydał Greenpoint. to no, Taki... ja właśnie filmik na to nagrałem, że dla mnie dodanie Bronxu, Queensu, Brooklinu czy Staten Island to nie jest tak naprawdę jakaś fa fantastyczna rzecz, na którą bym czekał. Ja bym bardziej chciał, żeby zrobili cały Manhattan. To by było coś kapitalnego, jakby zrobili pełen Uptown i cały Downtown, bo właśnie brak tej Statuły Wolności, jakby była misja właśnie z udaniem się na Ellis Island, to mogła być fantastyczna misja, że tam jakaś, nie wiem, na głowie tej, jak ona się mówili nie tej francuskiej bojowniczki o wolności, Joanny Dark powiedzmy, znajdują się jakieś ładunki z śmiertelnym wirusem ospy prawdziwej. Nie wiem, wymyślał. Właśnie jakby... W jakiś sposób mogli oddać ten Downtown Manhattan, to była kapitalna sprawa, albo włamanie się do skarbca na Wall Street, chociaż na Wall Street to nie ma akurat to, no, było złamanego dolara, tak naprawdę tam tylko ale <śmiech> <śmiech> mogli na gry, wirtualne na potrzeby gry dodać. Tak więc. Są, jest dużo miejscówek na Manhattanie, których nie dali i które chciałbym zobaczyć. I wiem, znaczy tak wydaje mi się, przynajmniej, że jakby robili Division 2, to by nie robili go ponownie w Nowym Jorku, tylko by zahaczyli jakieś inne kraje Chicago czy inne miasto. Może. No, Chicago to mam Dogs, to pewnie no, no wiem, ale właśnie tak mi się strasznie Chicago w Watch podobało. Tak paradoksalnie, aż nie czepiając się tam samej rozgrywki i tego, jakie tam były misje, to w sposób, w jaki odzorowano Chicago, no to ja nigdy nie będąc w Chicago, zrobiłem sobie później taką mniej wirtualną wycieczkę, bo jest, co tam jest tam dużo tych kanałów, prawda, tych rzek w Chicago, można sobie zrobić taką wycieczkę... Przypomniałem, że jak ona się nazywa dokładnie, ale to jest taka, płyniesz statkiem z przewodnikiem, który pokazuje ci y, architekturę po prostu tego miasta i to jest fantastyczne. I ja sobie zrobiłem taką wycieczkę właśnie y, przez YouTube'a, gdzie, gdzie widziałem jak ludzie nagrali, później porównywałem sobie to i też fantastycznie oddano Chicago y, w, w Watch Dogsach. Więc y, ja po prostu chciałbym lepszą grę w tym Chicago znaleźć, może GTA właśnie w Chicago albo coś w tym stylu. Znaczy ja słyszałem ale... inne opinie, że właśnie to Chicago w Watch Dogsach nie było odzwierciedlone za fajnie. Ja nie byłem nigdy. Planuję się wybrać, ale jeszcze nie miałem okazji, ale nie Watch Dogs ogólnie jestem negatywnie na nastawiony. mnie się gra w ogóle nie podobała i rozczarowała mnie potwornie, bo spodziewałem się zupełnie innej produkcji, dlatego też to Division podchodziłem troszeczkę sceptycznie, chociaż jednak ten setting tej gry, te lore całe tak. to mnie sponiewierało. Mhm. Bo to w ogóle klimat, nie? Prawda, że, że w ogóle widzę, że. Bo to jest niedaleka przyszłość. Czarny Piątek. Coś wiesz na ten temat? Zaliczyłeś parę Czarnych Piątków, prawda? Czarny Piątek to jest. Nie, Widziałeś na kiedyś jakieś takie akcje, właśnie, w, w, którymi straszą dzieci jeśli chodzi o Czarny Piątek, że sobie jakieś matki czy dzieci, nie, matki dzieciom wyrywają jakieś zabawki, jakieś telewizory, jakieś rzeczy, biją się albo coś takiego, bo wiesz, YouTube oczywiście ma wszystko, nie? Jak tylko sobie wpiszesz Czarny Piątek, no nie jakaś tam akcja, to znajdziesz dos dosłownie wszystko. Ale jednak na żywo zobaczyć, prawda? To jest jak wyjście na Broadway, nie? E, taką akcję. To. Czy zdarzyło ci się kiedyś? Nie, widziałem. Znaczy widziałem sytuacja, jak ludzie się przepychali po telewizory, ale żadnego wyrywania. Czy ale kultura jakiś... była, nie? Można po... Jeżeli można to nazwać nie... kulturą, to jeżeli porównasz to do, nie wiem, otwarcia jakiegoś supermarketu w Polsce, to była kultura, ale jak mieszkasz w Stanach dłużej, to też wiesz, że te wszystkie promocje na Czarny Piątek to nie są za dobre promocje, to tak określę. One się skończyły, kiedyś chyba były lepsze, prawda? Kiedyś można było za grosz, na przykład coś fajnego kupić, a teraz... tak bo oni... Coś... bo oni te sklepy po pierwsze mają dłużej otwarte, a po drugie... To są wyprzedaże jakichś staroci. Jeżeli telewizoru na przykład nigdy nie kupujesz na Czarny Piątek, telewizory kupujesz teraz, w ten weekend, w weekend Super Bowl. Okay. Jak jest Super Bowl, to wtedy są najlepsze przeceny na telewizory i najlepsze jakości telewizory. Nie, wiem, Wczoraj okay. słyszałem o reklamie 60-calowy Samsung, ten zakrzywiony 4K za 1000 dolarów, czyli powiedzmy 3000... Nie gadaj. No, zastanawiam się cały czas. To jest za darmo, to jest za darmo powiedzieć. Bo ja tutaj oglądałem dzisiaj telewizory i nie znajdziesz takiego 60-calowego taniej niż, nie wiem, może za, za 1080, 1800 euro, no nie? I to też jest po jakiejś przycenie. Chociaż kto wie, no nie? Może może źle szukałem. No, dlatego no. takie akcje fajnie zrobić trzeba się zorientować, kiedy jest dobry czas na kupno samochody, kup na telewizora, no i Czarny Piątek to jest po prostu opróżnienie magazynów i część z tych rzeczy naprawdę jest sprzedawana taniej, a część lekko jest tylko przestrzeniona. Ale czy łatwo ci było uwierzyć tą, w tą fabułę właśnie The Division, że rozprzestrzeniono wirus właśnie wykorzystując tą, tą ludzką naiwność i, i, i Czarny Piątek? Tak, dlatego nie wiem, czy na swoim, na tym starszym jeszcze blogu, swoim opisałem w 2013 roku napisałem tekst o o tym, że cała fabuła, cały setting Division jest oparty na autentycznej operacji przeprowadzonej w jakiejś tam bazie na Florydzie przez rząd Stanów Zjednoczonych, który przewidywał scenariusz ataku terrorystycznego na trzy centra handlowe. Te, to, o czym mówi ten teaser zapowiadający tą grę, to się wydarzyło w rzeczywistości, że było, była symulacja tego, jakby trzy centra handlowe zostały zaatakowane wirusem ospy prawdziwej, i do jakiej yeah. epidemii by doszło i oni robili to też jeszcze pod kątem jakichś zagrożeń terrorystycznych z zewnątrz, czy, czy nawet nie terrorystycznych, tylko innych mocar, na przykład Chin czy Rosji, że w tym wypadku na przykład podczas trzeciego dnia epidemii Rosja wysyła jakieś siły wojskowe do Chin i następuje eskalacja konfliktu i osoby odpowiedzialne tam za najwyższe szczeble w, w rządzie Stanów Zjednoczonych muszą nie tylko spotkać się z walką z wirusem, ale także z rywalizacją na arenie międzynarodowej. bo Oczywiście wiadomo, że jak jakiś kraj doznaje jakiegoś uszczerbku, to w tym momencie kolejny musi to wykorzystać. Tak działa polityka. No, ale to brzmi właśnie fantastycznie i idealnie pasuje do Toma no tak. jakby, Może by to drugie dno gdzieś tam wyszło, no nie? Bo na razie Właściwie ciężko powiedzieć, że, że w tej grze jest coś, coś więcej niż tylko to, że my jesteśmy po prostu małym robaczkiem w całym tym ogniwieniem, jak wyglądała fabuła dla pojedynczego gracza, czy ona w ogóle będzie jakieś miała istotne znaczenie. Ale wracając jeszcze do takich rzeczy, których mi brakuje, szkoda, że na przykład nie ma tego, tej opcji, no, zrezygnowano z niej, ale chyba też dlatego, że, że to się w ogóle nie przyjęło, czyli wykorzystanie Smart glass, wykorzystanie Vity jako takiego dodatkowego ekranu, żeby na przykład sterować e, dronami. Grać wiesz, w multiplayerze, będąc na przykład nie wiem, w autobusie jadąc do pracy. I wtedy wykonujesz misję, jesteś bardziej takim e, e, dowódcą, który, albo takim obserwatorem, który mówi, co się dzieje, wiesz, skanuje otoczenie i tak dalej, oznacza cele. Przecież to był bardzo fajny patent, bardzo fajny pomysł, ale no niestety zrezygnowali z niego. Nie, zgadzam się z tą w 100%. Ja zawsze powtarzam, że dla mnie ta generacja miała być taką generacją Play Anywhere, czyli mogliśmy grać wszędzie i wykorzystywać różne urządzenia, żeby połączyć z tą naszą główną grę, czy, czy w Destiny, czy Division, czy Battlefieldzie. Na przykład w tym Dead Risingu była fajna ta aplikacja, można było się bawić przez Smart smartglasa. I nie wiem czemu deweloperzy porzucili te pomysły rozwijania tego grania przez nasze jakieś tam smartfony i zwiększanie imersji, czy chociażby zdobywanie dodatkowych surowców i oni chyba tłumaczyli się ogólnie masi, że oni to wyrzucili dlatego, że jakby dodali tą opcję grania ze smartglasa to by brakowało wyważenia rozgrywki, bo wtedy dron by znał dokładne położenie przeciwników i można było jakieś... Planować zasadzki i inne typu rzeczy. Coś jak te cheaty na pc prawda? Które pokazują dokładnie, gdzie się ktoś znajduje. Jak ja zobaczyłem prosto, jak to wygląda, bo ja sobie nie zdawałem sprawy, wiesz, mam no, cheaterzy, cheaterzy są wszędzie, no nie? Tylko masa, masa tych cheatów, które wypłynęły tak szybko, tak szybko, wiesz, już w becie, no to pokazuje, że oni mają, że może się okazać, że oni mogą nawet cofnąć premierę albo opóźnić premierę w PC, no bo oni muszą to jakoś załatać, jakoś to zabezpieczyć. I nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że gra na, na konsole wyjdzie planowo, a nie wiem, za, za parę tygodni powiedzą, przepraszamy, ale wersja PC z, z, dla waszego dobra no nie musi być opóźniona. Nie, no zgadzam się, to jest, to jest chore, no ale to zawsze tak świat jest zbudowany, że jak ktoś coś próbuje zbudować, hmm. to inna osoba będzie chciała to zniszczyć, co jest ogólnie porządku, nie mam nic przeciwko temu, ale to właśnie deweloper musi tu wkroczyć i zaprowadzić no, albo za, zastosuję po prostu te same, te same programy, które są nie wiem, w Counter Strike i tak dalej, które wykrywają te Punk czy jak one się nazywają. No tak, ale implementacja tego ile to potrwa, to wiadomo, że to nie będzie mhm. taka, a dobra, to robimy to samo, co w Counter Strike i press, no press Enter to continue. Pewno... Coś jeszcze jest takiego, co, co yy, zniknęło z tej, yy, z tego, co widziałem, z tych zapowiedzi wcześniejszych? Grafika. Nie pojawiło się w No tak, no. <grym> Ale to chyba się A... nie spod... Nie, moim zdaniem, Division jest piękną grą. Jak, ja jestem zachwycony, yy, sytuacją, w której ja chodzę po tym Manhattanie i nagle zaczyna się burza śnieżna i naprawdę mm -hmm. tracisz widoczność. To przywiązanie właśnie do takich rzeczy, jak, jak czas się zmienia, yy, zmienia się pora dnia, dzień, noc i cała ta atmosfera wokół tego oddana jest moim zdaniem fantastycznie. No i też to, że śnieg na nas pada i zostaje śnieg na naszym ubraniu, a jak wchodzimy do jakiejś tam strefy kwarantanny, to on topnieje i mamy mokrą czapkę. Takie przywiązanie, takie drobne smaczki, to wszystko mi się cholernie podoba. Ja uwielbiam, jak, jak mogę zwrócić uwagę na jeden taki mały szczegół w grze i tego się, do tego się przyczepić albo jest to pozytywna, albo negatywna mm. rzecz i wo, wokół tego budować jakąś otoczkę hype no To właśnie Division ma bardzo pełno takich podobały, Tak, mi się podobały budynki, Oczywiście fasady to jest jedno, bo one wyglądają ciekawie, kiedy właśnie masz takie miejsce jak Nowy Jork, gdzie, gdzie, gdzie ta botonowa dżungla no, tworzy taki bardzo unikalny klimat i chyba tylko lepszy klimat jest w Hongkongu, gdzie po prostu tam to już zatrzęsienie z tych drapaczych mur i to jeszcze takich betonowych jak, jak z, z dobrych czasów właśnie PRL-u. Znaczy Hongkong jest niesamowite. to jest moje ulubione miasto, Hongkong. Ja tam tam. Bo byłeś w Hongkongu, Byłem. prawda? Hongkong jest. Po prostu nie, nie ma lepszego miasta na Ziemi, chyba. Ale to jeszcze widziałem tylko z Krawek Hongkongu, bo tam jest według mhm. 3 czy 4. I nawet decyzje. chyba kiedyś nie porównywałeś w Hongkongu tego, który jest rzeczywiste, tego Hongkongu w Sleeping Dogs? No to nie była Ziemia, co jednak. Sleeping Dogs to w ogóle z nie. To jest ułamek, prawda? Ułamek, i to tylko to, co im się chciało, to oni ozorowali tam. Tych najważniejszych, tak jakby miejscówek nie ma, ale. Co ja chciałem powiedzieć odnośnie Hongkongu? Aha, w Hongkongu taką, taką ciekawostkę. Mhm. Pociąg jedzie, uwaga. Nie wiem, czy było słychać, czy nie, ale... Ale fajnie, Tak trochę brzmi jakby właśnie lądowanie UFO. Tak, fajnie, to masz w nocy, jak ci jedzie ten pociąg, chcesz spać. Ty sens... się przyzwyczajaj, bo będziesz miał kilka syren. Tak. To nie będzie jedyna. Tak. Słyszałem. Ale w Hongkongu jest fajna taka sytuacja, że tam bardzo tych, dużo tych wieżowców popada w ruinę i one nie są odnawiane, tylko generalnie miasto czeka, aż one się zawalą, żeby mogli na tej podstawie, na tym fundamencie, postawić jeszcze wyższy budynek. I tam jest właśnie problem urbanistyczny Hongkongu z tymi budowlami. Mnie to tłumaczono, jak tam właśnie byłem, że widzisz ten budynek, on jest bambusem tak naprawdę spięty, bo oni nie chcą w niego inwestować. Miasto nie chce wydać zgody na odnowę, dlatego, że im się opłaca zburzyć go i postawić jeszcze lepszy, wyższy. I to jest jakiś tam problem urbanistyczny. Ale to jest chyba wszędzie tak. a w Nowym Jorku to mi się wydaje, że już dawno tak zrobili tam. Ja, ja mam takie fantastyczne zdjęcie, uwielbiam je, to jest takie zdjęcie, które można sobie w Ikei kupić, kupić. No, nie wiem, ono tam ma chyba 70 cali siednicy, ale pokazuje Nowy Jork właśnie z lat chyba 50 -tych, 60 -tych. I zupełnie wygląda inaczej e, wiesz, ten, ten dolny Manhattan. Po prostu masz mnóstwo portów, nie, mnóstwo doków, a teraz to jest takie wylane betonem. Tych budynków już nie ma. Tam powstały właśnie te wszystkie, te World Trade Center i między innymi e, wtedy no, World Trade Center, dwie wieże, teraz Freedom Tower. I to jest zupełnie inne miasto, no nie, ale ale to chyba jest tak, nie? Że po prostu jak, jak jest takie miejsce, gdzie, gdzie ta ziemia ta jest tyle warta, to, to po prostu tylko czekają, aż będzie okazja. Tylko dziwię się, że oni po prostu sami nie chcą tego burzyć i od razu budować, tylko czekają, aż samo się rozwali. To są jakieś prawne chyba uwarunkowania, ale teraz musiałbym się wejść na Wikipedia mhm. czy gdzieś, żeby dokładnie przypomnienia się lepiej przygotować do tego mhm. podcastu. Ale a propos właśnie tych budynków i to, to jest jedno, że one po prostu wyglądają fajnie, układają tak, się w taką mozaikę tego, tego, tej panoramy. Ale też bardzo mi się podobały pomieszczenia, że bardzo w jest duży detar. Oczywiście tam w tych pomieszczeniach nie ma jakiejś tak wielkiej interakcji z tymi rzeczami, tam nie, nie ma takiej w GTA, że możesz sobie. przynajmniej tak nie stwierdziłem, że możesz sobie włączyć, nie, wiem, telewizor i oglądać telewizję. I masz kilka programów czy coś w tym stylu. Ale, ale naprawdę jest yy, kilka takich miejsc, gdzie po prostu wchodzisz do budynku, to masz jakąś misję i naprawdę jeśli w, te, w pełnej grze będzie takich miejsc więcej, to powiem Ci, że y, będę się bawił w takie po prostu oglądanie sobie, wiesz, lizanie ścian, jak to się ładnie mówi, y, i zwiedzanie takich, takich rzeczy. Nie, to jest kapitalnie. Oni naprawdę massive zrobił fantastyczną rzecz w Division z odzorowaniem tego właśnie, tak jak mówisz, miejscowych na zewnątrz, czyli w środku, czy tych mieszkań, klatek sodowych, y, tego mm -hmm. szpitala i Madison Square Garden. No właśnie żałuję trochę, że nie ma możliwości wejścia na Madison Square Garden do środka, poprzez eksplorację tego Manhattanu trzeba misję odpalić. No i tam mhm. mamy ten budynek, najstarszy budynek Macy's, to wiadomo, że to będzie. Można wejść do niego, bo on był tylko w becie od, od, od, oddzielony, ale można było normalnie do niego wbiec, tak więc chyba będzie nawet do eksplorowania. Żałuję, że nie można Empire State odwiedzić, to by było fajnie. Chociaż też jak, po jak idziesz na Empire State w świecie rzeczywistym, to wygląda tak, że wchodzisz do budynku Wjeżdżasz ruchomymi schodami na pierwsze piętro, kupujesz bilet i potem wchodzisz do windy. Pół nie, wchodzisz do windy i wychodzisz na 86. Tak, 86 piętrze. A więc mhm. Empire State jako budynku nie znasz. Bo tam winda jest automatyczna, nawet nie możesz kombinować, żeby ją w jakimś stopniu zatrzymać. A więc, no. Mhm. Ale mogli coś tam u góry zrobić. Wysza, to było fajne. To by było już marzenie, ale myślę, że tak za 10-20 lat. Yy... Jeśli, jeśli Rockstar będzie chciał zrobić właśnie kolejną grę w, osadzoną w Liberty City albo już naprawdę w prawdziwym Nowym Jorku, to mogliby zrobić coś takiego, nie? Bo już będzie, ta będzie już tak, taka technologia, żeby takie rzeczy odzorowywać. Może, może to będzie łatwiejsze w produkcji. Nie będzie trzeba na przykład mieć tysiąca, dwóch tysięcy ludzi, którzy będą odpowiedzialni za grafikę. Um, więc to oprócz jeszcze grafiki, prawda, tam jedna rzecz się mała zmieniła, to był interfejs, ale interfejs to jest tak mniej istotna rzecz, więc możemy przejść właściwie do tego, co jest. I e, co ci się najbardziej podoba w The Division? Najbardziej... Dark Zone, z tego co się domyślam. Znaczy, nie mogę za bardzo się wypowiadać ogólnie PvE, bo tak jak była mowa na forach i internetach, nie ma za dużo tego PvE w tej grze. Można się fajnie pobawić... Nie, ogólnie podoba mi się całokształt cała gra. I to, że mieliśmy możliwość zagrania tej misji wspólnie, jest tam automat, że można wyszukać sobie kolegów do grania, jak nie mamy własnych. Ale to eksplorowanie całego tego Manhattanu w PvE i zbieranie informacji tych eko odnośnie tego, co się wydarzyło, jakie mm -hmm. tam mamy strony konfliktu, te randomowe encountery, wszystko fajnie, wszystko cacy. Tylko wiadomo, że sercem całej rozgrywki ma być bodajże chyba właśnie Darksons. Przynajmniej ja mam takie wrażenie podnośnie tego, co się dowiedziałem. Tam mamy dostać najlepsze dropy broni, no i tam mamy dostać ogólnie ten cały competitive, gdzie będziemy sprawdzać nasze umiejętności w akcji i... Ten feeling tego, chwili, gdy zdobywasz jakiś fajny, dobry loot z tego PvE w Dark zone i idziesz do helikoptera i przychodzi ci druga grupa graczy. i co, Nie wiesz teraz, czy nie otworzą ci ogień, czy nie otworzą ogień, a ty nie chcesz za nich pierwszy strzelić, to napięcie rośnie, można powiedzieć, czujesz się... To jest coś prawa, prawda, a la DayZ, gdzie, gdzie, wiesz, albo ktoś może kogoś zabić, tak po prostu, albo dogadać się, albo po prostu zrobić swoje i się rozejść, rozejść w pokoju. Nie? Ale mówisz, że po prostu nie, nie, nie, nie spotkałeś się z takimi... Um, nie, nieprzyjemnymi o, wydarzeniami. To jest bardzo nieprzyjemnymi wydarzeniami jak próbowałem grać samemu. To Jak tylko wszedłem mm -hmm. do Dark Zone i kolesie zobaczyli, że jestem sam, to nikt się nawet nie zastanawiał, tylko ogień otworzy. A więc zabawa w Dark Zone solo nie ma najmniejszego sensu. Tam musi być grupa i my jeszcze z ekipą zrobiliśmy taki ciekawy motyw, że zrobiliśmy tak naprawdę dwie grupy biegające po Dark Zone, bo tam jest nimi do czterech graczy i byliśmy w jednym party w osiem osób, może nawet, nie wiem, że było nas osiem, może było nas szóstka mhm. i były dwie grupy. Tak więc szóstkę biegaliśmy po tym taryzonie i jak tylko napotykaliśmy przeciwników, to mogliśmy w szóstkę do nich strzelać. Nie, nie, nie było tak, że przeciwnicy mieli jakiekolwiek szanse przeciwko nam. Ale dużo biegaliśmy i głównie graliśmy, można powiedzieć, to tego dark Zona w sensie PVE, nawet nie PVP. Dopiero na, w ostatni mhm. dzień w niedzielę zaczęliśmy biegać i bawić się siejąc chaos i zniszczenie, mhm. bo już wiedzieliśmy, że nic nowego nie, nie osiągniemy, nic nie zdobędziemy, beta się kończy, a więc można poszaleć. A jak to będzie w rzeczywistości, w chwili, gdy wiesz, że możesz nie wiem, zapłacić jakąś wyższą cenę za, za swoje szaleństwo, to może ludzie bardziej stonują się. Bo to wiadomo, bo że była beta, trzeba było sprawdzić się. No już teraz podobno po, niektórzy mieli fantastyczny jakiś rzadki sprzęt. No bo nie, bo złote normalnie złote bronie normalnie można było kupić w jednym safe-house. I teraz po, pozostaje pytanie, na które nie ma odpowiedzi, z tego co się orientuje, czy te złote bronie w safe-house to były tylko okej, okay, one są dla bety. I normalnie w grze tego nie spotkacie i ten drop mm -hmm. będzie rzadszy, czy czy one naprawdę będą w safe house'ie, no i wtedy będzie się rozchodziło, czy te bronie po wbiciu, nie wiem, 20 rangi na przykład w dark zone one już są się bezużyteczne, to wtedy ok, mogą być, A, bo wtedy, tak naprawdę te rangi teście dosyć szybko w tym dark zone czy ogólnie w PvP level'e, to jest fajnie, ale jeżeli chcesz naprawdę jakąś super fajną, rzadką broń, to musisz jednak pogrindować trochę i pograć, to to było... No nie wiem, ja jestem nauczony teraz grindowania i Destiny mnie wytresowało nie. odpowiednio, tak więc nie patrzę na to, w jakiś ja, sposób. Ja zrezygnowałem w takim odpowiednim momencie chyba z Destiny, kiedy, kiedy do wniosku, że wiesz, mój czas jest dużo, dużo bardziej, już dużo cenniejszy niż, niż jakaś wirtualna waluta, któ którą, którą zdobywasz na zasadzie po prostu, nie wiem. No przesypywania, prawda, błota w jakiejś tam rzece na lasy, żeby znaleźć jakąś grudkę złota, no nie? I to jest po prostu, wiesz, taka zabawa, no nie? Bo, wiesz, pół biedy, jakbyś miał pewność, że zawsze coś znajdziesz, a czasami jest tak, że po prostu nawet tej pewności nie masz. I ja nie mówię o tych cudownych jaskiniach, które tam ludzie strzelali i tam nie wiadomo, co im wypadało, tylko po prostu takiej normalnej, zwykłej grze. I ja najwięcej miałem przyjemności w Destiny tak naprawdę grając PvP, nie? Czyli w, tam, w tyglu, tam sobie siedziałem i, i, i, i to mi się najbardziej podobało. No, ale to... Naprawdę, bo to jest taka wolna, taka jeszcze wolniejsza niż w Halo e, rozgrywka multiplayer i to mi strasznie odpowiadało. To powiedz mi, w którym momencie to przestałeś grać w Destiny, to będą jakoś jakieś Przed, u przed tymi pierwszymi dodatkami, nie przed Taken tylko dużo wcześniej. A, okay nie, ja po prostu, już, jeszcze później wróciłem tam na chwilę, już te na, dodatki na, na, na, były, ale tak doszedłem do wniosku, że okej, okay, no fajnie, no nie, rozumiem, że to są jakieś małe zmiany, ale mnie strasznie zapalało, że... ja już to mówiłem parę razy, ale a, tak, powtórzę się, że po prostu liczyłem na to, że będzie a, więcej planet, b, że na planetach będzie więcej miejscówek i c, że jak będą te DLC, to one właśnie coś takiego już do, y, dorzucą, no nie, że tam będzie rzeczywiście więcej rzeczy do eksplorowania, więcej map, a z tego co pamiętam, to te pierwsze DLC, które kosztowały naprawdę sporo. To to, to, to był taki śmiech na sali. To były takie DLC, które moglibyś nazwać takimi dodatkami za 5 pięć, za pięć dolarów, które mogłyby się pojawić. To wiesz, takie rzeczy, które z Wiedź, y, do Wiedźmina CD projekt dawał za darmo. No, wiesz, to te 16 DLC słynnych darmowych. Ja liczyłem na, to coś, na coś w stylu właśnie krewi wino. O, w tym stylu. Najpóźniej no pojawił się ten Take and King i, i przyznam, że bardzo dużo dobrego słyszałem na temat tego dodatku. Jak on, wie, jak on zmieni właściwie to, to nawet nie sam dodatek, tylko Destiny 2.0 się właściwie pojawiło, nie? Że tam jest wiele rzeczy usprawnionych, że nie ma problemu już z tym lutem że nie ma tego grindowania takiego dużego, że tak naprawdę jest zupełnie inna gra. Okej, okay, no ale, tak by dla mnie czar prysu. Bo chyba ten Taking King też nie wprowadza nowych planet, nie dodaje nic takiego, nie? Popraw mnie, się mylę. Nie, no jest nowa miejscówka, nie planeta, ale olbrzymi statek do eksplorowania, ale ja no cię no trochę właśnie. muszę zjechać, bo ty nie grałeś rajdu ani jednego i nie znasz rajdów w Destiny. No, to prawda. Znaczy, byłem powiedzmy, siedziałem na siedzeniu, jak to się mówi rajd, bo, bo obserwowałem właśnie nie przez YouTube, ale tak na no, żywo, jak to wygląda. Bo mój brat akurat się wkręcił w, w Destiny i on troszeczkę dłużej grał troszeczkę dużej, czyli w sensie też w te dodatki, tam jeszcze przez jakiś czas, ale też sobie odpuścił przed e, Taking. King. I widziałem, i owszem, e, rajdy to jest zawsze w, w grach MMO jakby kwintesencja. Tak samo jak w World of Warcraft tak można grać, można sobie tam, wiesz, bawić się w, w odgrywanie roli, tam w, w crafting i tak dalej, można sobie robić PvP, super, ale nie znam Warcrafta ten, kto nigdy sobie nie odpalił rajdu, a już w ogóle nie znał Warcrafta ta osoba, która nigdy nie przeżyła takiego rajdu na 40 osób. No ale to już są takie czasy, jak to się mówi, to są nie w racji. I trochę trochę tak mam z Destiny, że ja już wiem, że tego nie wrócę, nie? że nie zagram rajdu, ale, ale rajdy są no, fantastyczne. Tylko to trzeba po prostu mieć mnóstwo czasu. Nie wiem, ile ci zajęło przejście po raz pierwszy rajdu. Nie? Ile razy musiałeś jeszcze powtarzać? Ca ca cały ten, cał ten fragment. Nie no, no, nie, to akurat pierwszy rajd, bo to mogę powiedzieć, że do Destiny ja też tak trochę można powiedzieć dojrzewałem. Jak pierwszy rajd gramy, to akurat zostałem zawołany na końcówkę i okazało się, że jednak wszyscy mamy za niskie levele i musimy wrócić, jak te levele podbijemy. Więc ten pierwszy rajd ja nie przewiązywałem, co było też w jakimś sensie, mogę powiedzieć, że żałuję trochę, bo przez to nie poznałem całej tej struktury rajdu. Odpowiednio dopiero drugi rajd wymasterowałem, nawet go solowałem. Ale mhm. dla mnie Destiny. Skąd, ja przestałem grać w Destiny już przestań, tydzień temu, tak więc jestem na jakimś odwyku. Jesteś tak? na świeżo odwyku, jeszcze może być jest, tak, jest, że jest... wiesz, koło Xboxa, jaka będzie płyta leżała i <śmiech> może ci będzie korcić, więc może zrobić. Nie, tak, nie, niebezpieczny ten, ten... niebezpieczny ten... temat poruszam. Tak. tak, młoteczek, płytkę trzeba. Pyk. Nie nie, nie, to jest na dysku twardym o sobie rozwalić. Nie, ja jestem, wiesz, jak wyszedł Taking King dodatek, to ja miałem 3 dni urlopu z pracy i my ekipą siedzieliśmy i non stop jechaliśmy to, żeby przygotować się na premierę rajdu w piątek. 72 godziny grałeś. Nie było maratonu, ale miałem trochę czasu na sen, bo już jednak taki młody nie jestem, ale, ale była zabawa, było fajnie i mamy naprawdę fenomenalne wspomnienia z tego okresu, że ona patrzy na mnie jak na idiotę na ten okres czasu i wspomina ludziom, tak, wziął urlop, żeby pograć w grę wideo. Ja mówię, no i co z tego, nie interesuj się. Ale, właśnie ciekawe, im, im, jesteś starszy, tym na przykład wydaje ci się to normalniejsze, branie urlopu, żeby na przykład zagrać w nowe GTA, albo, albo w, nie wiem, w kolejny datek do Destiny, czy, czy taki mówisz, boże, no gdzie ja mam rozum, no nie brać wolne, no nie, no ale trudno, no musiałem, no musiałem pograć. Nie, nie, ja powiem ci wprost i szczerze, że ja, jedyny powód, jedynym powodem, dla którego ja biorę wolne, do takich, bo tak naprawdę nigdy nie biorę urlopu, nie no kłamie do halo, czy urlop. <laughs> A, ale nie. Ale to była gra taka w pojęciu, że tak, Halo 3 to było ostatnie wielkie Halo. Oprócz tak. oczywiście Reach, które uwielbiam, ma, ma świetny klimat, ale Halo 3 to był ten e, moment, który po prostu Halo było na szczycie i to było opus magnum. E, gra Ale nie, dlaczego wziąłem urlop dla Destiny jest jedynym powodem tylko i wyłącznie jest to, jest ta 6 godzinna różnica czasowa i to, że ludzie, ludzie, z którymi gram w Destiny są w Polsce więc mhm. miałem, miałem do wyboru być nadrabianie samemu strat wieczorem w nocy siedzenie albo po prostu no, możemy pograć razem i mieć jakieś fajne e, wspomnienia l przez internet takie no-life'owe, <grym> nardowe. a robisz zdjęcia, nagrywałeś filmy, no, na przykład żeby to gdzieś zostało nie mam, no, przykład nie my mamy pierwszy, pierwszy raid, na, albo w głowie został wiesz... na wspomnienie. Pierwsza jakaś tam wyjątkowa epicka wyrzutnia, nie, Jak się nazywa, ten Galahorn. nie mamy Gal mamy Galaforn. na YouTube jest... Masz Galahorn oczywiście, teraz pewnie każdy ma. Nie, no teraz każdy ma. Trzymam jeszcze no. nawet, te... bo to Galahorn teraz już nie jest dobrze. Możesz warianty form. kolorowe. Ty tam nie jesteś na bieżąco, bo Galahorn teraz. Nie, nie ja wiem, jest że właśnie kiedy nie ja grałem w tego, to, to ja słyszałem, że Galahorn był, był najmodniejszą bronią, każdy ją chciał mieć, a ja miałem na to wy... wywalone, jak to się ładnie mówi, bo ja po prostu w PVP nie miałem takiej potrzeby posiadania takiej broni inne czasy nie, ja tylko powiem tak, że y, mamy filmik Destiny... mamy filmik z pokonania właśnie finałowego bossa na raidzie w w niedzielę, dwa dni potem jak się został zblokowany chyba jesteśmy pierwsi w Polsce jako ekipa, mhm. która to zrobiła więc można się tym po no i no wiesz, nie ma, ja, ja nawet to stanie, bo na Facebooku napisałem komentarz, nie ma znaczenia, jak jesteś facetem, czy masz 15 lat, 22 lata, czy masz 50 lat, bo ty zawsze masz w sobie tego małego chłopca i mm -hmm. zawsze się napalasz na jakieś, nie wiem, różne rzeczy, czy to na premierę nowego serialu Gwiezdne Wojny, znaczy nie serial, filmu Gwiezdne Wojny, czy na serial, myślę o tym archiwum Mixa teraz, czy na mm -hmm. Division, Destiny, czy na, nie wiem, gry planszowe, jak jest coś na... Na czego punkcie masz fioła? Czy samochody, nawet patrząc na jakieś bardziej nienarodowe rzeczy, samochody, nie wiem, samoloty, jak masz dużo pieniędzy, to będziesz hmm. myślał kategoriami jakiegoś gówniarza i będziesz mega zahypowany? W moim przypadku są to gry wideo i cieszę się, że to nie jest to z tych naj, najdroższych hobby, tylko jakieś takie Dokładnie, no, mógłbyś kolekcjonować jak o samochody, no nie? Nie wiesz. No, to, to, jest, to jest bardziej kosztowny, <głos> kosztowne hobby. No właśnie, ale dużo się też mówiło i ja też zauważyłem te podobieństwa między Destiny a The Division i jak teraz sobie prawda, na tej skali, po tych latach doświadczeń, tych wszystkich wspaniałych rajdach um, w Destiny, to czy, czy widzisz taką perspektywę, że na przykład The Division może być lepszą grą albo na przykład uważasz, że to jest bez sensu porównywać The Division do, do, do de, Destiny? że to zupełnie inne gry będą, mimo, że jest wiele podobieństw. Ja nie wiem, jaki oni planują endgame content, bo oni o tym nie mówią za bardzo Massive. Tam się niby jakiś koleś wy, wygadał na Twitchu, że są, mają być rajdy, tak więc bardzo czekam na jakieś detale odnośnie tego. Byłoby fantastycznie. Ja uważam, że... Powiedziałem, takie stwierdzenie wrzuciłem, chyba jak graliśmy na Xboxie, że nie ma znaczenia, że tu mamy ten mały skrawek ma Manhattanu, Midtown Manhattan, nie ma tam Brooklynu, Queensu, Chodzi o to, ile udaje im się napakować kontentu, bo mamy trzy planety w Destiny i co z tego, że mamy trzy planety, gdzie tam nie ma co robić na tych planetach, tam tego contentu po prostu. Oni nie zrobili ani fajnych misji, ani jakichś... Tam są tylko te public eventy, gdzie się tam zrzuca jakiś tak. e, jakiś potwór raz na 10 minut, czy raz na godzinę i to jest Okej, okay, tylko chodzi o to, żeby napakować te miejscówki taką ilością kontentu i wtedy cały czas jesteśmy zaangażowani, a w szczególności jeżeli mamy szansę na wydropienie jakiejś ciekawej zbroi, broni, nie wiem, ghosta, innych czarów, malów, to mhm. tym bardziej będziesz przyciągnięty do tej gry. Jeżeli Division uda się osiągnąć to, że napakują właśnie ten skrawek Manhattanu odpowiednią ilością misji, jakichś encounterów, zadań pobocznych, czy lore, to naprawdę może być fajna gra. Wiesz ja się obawiam tylko jednego, obawiam się, że y, będzie będą takie rajdy, będą takie misje, gdzie będziesz miał jakiś cyborgów, uber żołnierzy i ja grałem tylko w jedną taką misję, oczywiście ona jest kilkuczęściowa i ona się właśnie kończy taką, e, taką walką z bosem. I to jest, jest boss, który wygląda jak normalny człowiek, tylko po prostu ma strasznie dużo życia, nie wiem, ciska granatami, nie wiem, cokolwiek, jest po prostu mocno, mocno upierdliwy i trudny do zabicia. I, a w Destiny, jak masz takich bossów, to oni są po prostu duzi, wielcy, wiesz. No bo to jak pasuje do świata, no nie? może zrobić w czy science fiction wielkiego potwora, bo nikt się nie będzie krzywił, że wiesz, no przecież co to jest, no, nie? Przecież nie ma takich potworów na świecie, nie? A w Dead Division będzie trudno umieścić, Takiego przeciwnika końcowego, takiego bossa, który moim zdaniem będzie jakoś sensownie pasował do, do tego miejsca. I do tej pory jeszcze czegoś takiego nie widziałem, no ale tak jak mówisz, no mało mówię o tym endgame'ie. Jakby się okazało, że gdzieś tam pojawią się mechy albo jakieś właśnie Metal Geary czy, czy coś na stylu, to ja bym powiedział tak, że okej, okay, to nie jest dla mnie coś zbyt absurdalnego. Nie wiem, nawet niech będziesz walczysz na końcu z czy czy cokolwiek. Niech to będzie po prostu gdzieś w jakim stopniu uzasadnione, że, że masz jakiegoś trudnego do zabicia przeciwnika, który nie jest po prostu kolesiem, który ma pasek energii nie wiem, stokrotnie dłuższy od twojego, tylko po prostu jednak wiesz, coś, coś dopasować. Nie? Znaczy, rozumiem, rozumiem, rozumiem, o czym mówisz doskonale i ciężko mi się z tobą jest nie zgodzić, pod kątem tego, jak to jest zaprezentowane w grze, bo wiadomo, że, no, jest to ko koleś, nie wiem, takiej czy takiej rasy, czy nacji, i strzelasz do niego ją potrafi przyjąć dwa miliony więcej kulek niż, niż inny, ale no, jednak jest to gra RPG, i nawet w takim alfa protokol miałeś kolesi z pancerzami, z paskami życia, i dało się jakoś to zaakceptować. Czy będzie się to dało zaakceptować w Division? No, nie wiem, zależy chyba od twojego podejścia, jeżeli ktoś spodziewał się zobaczyć tejże kolejnej, jakieś Call of Duty czy Battlefield, Battlefield, to może czuć się rozczarowany. Ja, nie wiem, ja, mnie, mnie, ja jakoś przyjąłem to jako e, założenie, jakiś setting gry, że takie coś jest normalne, bo jest to gra RPG i nie przeszkadzało mi to, ale rozumiem oczywiście podejście ludzi, które, dla których to jest bzdura i zgadzam się z nimi również, bo jest to śmieszne, jak strzelasz po prostu do kolesia, który ma mega skilla ze snajpy, potrafi zrobić no scope'a z miliona kilometrów. Mm -hmm. Dokładnie. Ale The Division na pewno do tej gry będziemy wracać. Może wspomnimy w specjalnym odcinku Halo o The Division. Będzie taka okazja. Bo The Division wychodzi już w marcu którego dokładnie? Dzień kobiet. 8 marca. Znaczy już niedługo, za miesiąc. No to zacieramy rączki. Ale to nie jest jedyna beta, w którą grałeś ostatnio. Nie wiem, czy specjalnie brałeś wolne, czy się strzelili się z okienkiem, żeby żeby nie zagrać. Nie uwierzysz. Wczoraj beta była otwarta między drugą a piątą mojego czasu, czyli godziny, w których jestem w pracy i od ósmej do jedenastej, czyli nastawiałem się generalnie na to, że będę grał w nią wieczorem, ale się zdarzyła rzecz niespotykana. Nawiedziły nawiedził Nowy Jork e, Śnieżek, tak więc y, zwolnili nas z pracy wcześniej i załapałem się na tę drugą po południu. I ty się mówi, opatrzność działa. Nie, nie musiałem urlopu brać, żeby zagrać betę, bo po prostu śnieg oddał mi przysługę. A naj, najzabawniejsze w całej tej historii jest to, że do czwartku, można powiedzieć do szóstej po południu nikt tak naprawdę nie wiedział na świecie, że będzie burza śnieżna w Nowym Jorku. Dopiero potem zaczęły w panice informować o tym media, że naciąga jakaś niezapowiedziana burza i będzie tyle i tyle cali napada i trzeba uważać podczas. Co ludzie przewidują, mierząc z dokładnością do setnej, tysięcznej Celsjusza temperaturę całej Ziemi, że wiedzą, że jest globalne ocieplenie, a nie, jest, nie są w stanie, prawda, nadal rozwiązać takiego problemu jak prognoza pogody przynajmniej na tydzień do przodu. No tak, zgadzam się, ale chociaż to, żeby ich usprawiedliwić, to ja mieszkam na wyspie, na tym Long Island, to Biorąc pod uwagę, że ona otoczona jest oceanem atlantyckim, pod kątem geograficznym i to ciężko przewiduje się w takim miejscu pogodę. To nie jest jakiś obszar kontynentalny, gdzie albo przyjdzie ci wyższa, albo przyjdzie ci niż. Tutaj, gdzie zawieje, tak, taką będziesz mieć pogodę spróbuj przewidzieć, Aha. z której strony w tym momencie zawieje, czy... Fala pojawi się z tej strony czy z tej, ta, więc no nie chcę tych, tych ludzi, którzy odpowiedzialni są za jakąś prognozę pogody tutaj na wyspie obwiniać o to, że nie, nie potrafili znaleźć odpowiedniej. Tak samo na przykład było przecież z całymi tymi huraganami, które nawiedziły Long Island, że oni przewidywali to, a potem się okazało, że koniec końców 50 mil przed wyspą huragan nagle sobie skręcił. I czemu? Bo tak postanowił. Mm -hmm. Takie są historie. No ale no, udało mi się właśnie w tą betę, y, ja bym nawet bety nie używał sformułowania w tym wypadku, tylko mówi bardziej o wczesnej Alfie, czyli o Homefront. Pre-Alpha. Pre Bardzo wczesny materiał, wersja gry. No tragedia po prostu. Dając, co ci dużo mówić. Ja nie grałem w jedynkę, nie wiem, czy ty grałeś w jedynkę Homefront. Że home home home tak, żeby nie było jakichś wątpliwości. The Revolution z podtytułem. Pytanie do ciebie, czy ty grałeś w jedynkę Homefront, bo ja nie grałem. Grałem, grałem i to jeszcze była robiona przez... Chaos. Pamiętam, Chaos, Chaos tak, to, tak. Przez K. To, przez K. Tak, bo, e, bo nawet ta gra nie sprzedała się jakoś tak tragicznie, ale studio przez to, że z tego co słyszałem, e, przez to, że było w Nowym Jorku, a w Nowym Jorku z drogo jednak utrzymywać studia i, i parę milionów sprzedanej sprz sprz kopii to jest za mało, żeby ogłosić sukces, więc e, Zwinięte manatki, i, i później były, prawda, problemy z THQ i tak dalej. Oni później sprzedawali te wszystkie marki, jak to się taki, taka sprzedaż garażowa była, i Krajtek, zdaje się, wykupił, prawda? Tak. Homefronta, tą markę. I teraz kto, kto się zajmuje dokładnie tym nowym homefrontem? No bo to, <śmiech> to jest jakumierka chyba jakaś klątwa czy nad tym homefrontem czuwa, bo przecież jak Krajtek kupił tego homefronta, to się okazało, że Krajtek popładał w jakieś kłopoty finansowe. I z tego, co nie chcę teraz wprowadzać ludzi w błąd, a więc powiem, żeby sprawdzili informacje, które podam. Za Homefrontem czuwał Krajtek UK. To jest to studio, które wcześniej było studiem, które odpowiadało na przykład za świetną grę, czy serię gier Time Splitters Time mm -hmm. na Playstation tak. 2 i oni potem robili e, tą grę o tym żółtym narkotyku na Playstation 3, która, która miała być mega crusherem, okazała się gromna. Miała być e, tym, czym Halo jest, jest właśnie tak. dla Xboxa, miała być tym dla Playstation. Więc oni popadli w tarapaty finansowe, i wtedy Krajtek ich kupił e, i przemianował właśnie na Krajtek UK i potem Krajtek popadł, ten główny niemiecki w tarapaty finansowe, więc sprzedał ogólnie prawa do Homefronta, do kolejnego chyba niemieckiego wydawcy, czyli Deep Silver, to są ci kolesie, którzy wydali na przykład Dead Island Techlandu. I... A Deep Silver to jest część Koch, inter... tak. Koch Multimedia czy coś takiego, czy inter... nie wiem jak się nazywa ta, ta firma. GmbH, to bardzo... ja nie wiem jak to się wymawia po niemiecku. W każdym razie nie... chyba bardzo bogaci ludzie. Tak. I, ale nie, nie wydają za, na, gier takich quadruple A, bardziej takie, mm -hmm. jak im wyjdzie to bardziej wyjdzie coś. Triple I. Triple I. Tak. Jakim wyjdzie to... <słuchaj> I, I oni zrobili chyba na podstawie tego Krajteka UK nowe studio, którego nazwy teraz oczywiście nie pamiętam, ale nazwa jest na D. Czekaj, to może wygoogluję, żeby nie było, że nie podajemy pełnych mhm. informacji. Ja, to ja w takim razie zabawię rozmową naszych słuchaczy i powiem tak, że ja w pierwszy home grałem. Koncepcja mi się nawet podobała, bo to była ta koncepcja, w którym y, to Amerykanie są najechani przez... Masz coś do Amerykanów? Nie, nie, ale w tym sensie, że to jest tak, że wiesz, Amerykanie zawsze patrzą na, na perspektywę wojny z tej tragedii, która się dzieje za oceanem. Że y, największa tragedia, jaka się wydarzyła, to oczywiście, ja nie mówię o, o atakach terrorystycznych, no nie, ale, ale to można było powiedzieć, że per Harbor to był taki jedyny, taki większy atak na ziemię amerykańskiej, który, który tak zapadł w pamięci. Ale generalnie można powiedzieć, że Ameryka, mając taką fantastyczną geolokalizację, jest bezpieczna. I, I świetnie się też zabezpieczyło to miesz, miesz, Nie tak, że, że totalnie mogliby sobie tak pozwolić, że nic nie robić, ale są oczywiście podlegą militarną. No i Homefront pokazywał, co by było, gdyby Korea Północna jednak zaatakowała Amerykę i do tego jeszcze udało im się tą Amerykę gdzieś tam pokonać i, i, i doprowadzić do tego, że w, no Amerykanie byli pod okupacją. Oczywiście, jak później oglądasz takie fantastyczne filmy, jak Olympus Has Fallen czy White House Down, no to tam, te, to tam różne rzeczy dzieją, prawda, na tym. Czekaj, Olympus Has Fallen to jest ten film z tym z, z 300, Jawartem Butlerem o tym, jak Nor północna Korea atakuje Biały Dom, tak? Tak, my się zawsze ten White House e, e, Down myli z tym Olympia Zofolem, bo to właściwie są bardzo podobne. Tak, na wszelki wypadek wymieniłeś dwa tytuły, Tak, dokładnie, okay. to, to takie zabezpieczenie się. Człowiek już tyle lat nagrywa, że wiesz, niepotrzebne skreślić później. Ale, ale tam był taki motyw właśnie, że ci Koreańczycy tam nawet krążyli takim samolotem dookoła, ostrzeliwali ten dom, to po prostu wiury leciały. No i tu mamy podobną sytuację oczywiście już rozwiniętą, no nie, bo to już jest jak po, jakiś czas po tym. No i to było. a poza tym to była taka taki militarny shooter, taki klon Call of Duty można powiedzieć i pod tym względem chyba już nie było jakichś takich rewelacji i nie wiem, no to się oczywiście sprzedało, bo ludzie chcą takie gry kupować, ale to jednak nie była gra nie uratowała rozmachem. Która uratowałaby T.J.Q. Tak. A miała ona uratować T.J.Q. No właśnie dowiedziałeś się, prawda, w międzyczasie kto teraz się zajmuje tym homefrontem nowym, The Revolution. Tak, tak, więc zacznijmy od tego, że przed Crytek UK to studio odpowiedzialne za serię Times który to był Free Radical Design, zapomniałem tej nazwy mhm. to, i teraz oni się nazywają Dumbbuster Studios. Tak więc to jest to samo generalnie studio, które tylko zmienia nazwy, może nie wiem, czy to związane później z jakimiś jak się mówi, tax credits. Pewnie dostajemy, jakieś, tym... tam, pewnie dostajemy jakieś tam e, subwencje. Dzisiaj zamykamy i jutro otwieramy. Tak. Dodatek właśnie na na grę. Nie, ale oni na, zrobili na przykład na taką sobie. grę Second Sight, która ukazała się na pierwszego Xbox'a PS2, i to była fajna gra. To mm mi -hmm. No, ogólnie Time Splitters był kapitalnym szutarem ja uwielbiałem serię Time Splitters. Wiesz, na pewno jest jakaś, jakaś grupa ludzi, którzy będą się tutaj wykładać, że Hejs było fantastyczne. I że uwielbiałem żółty kolor. Nawet no. wiem, jaka grupa ludzi. Hej też Xbox'a. <laughs> Ale odnośnie całego tego Homefront Revolution, to wczoraj miękkutnie nawet, bo siedzieliśmy w grupie, jak zawsze, i próbowaliśmy tą betę, bo w becie dostaliśmy, żeby nie było dwie misje koopowe, i te misje koopowe działają albo przez połączenie się ze znajomymi, albo poprzez automecz można randomowych ludzi znaleźć. I przynajmniej trzeba dwóch ludzi mieć, żeby móc zagrać misję. Mhm. Beta jest ogólnie zrobiona, żeby przetestować serwery, żeby na premierę one działały, stres test serwerów. Ale przy od... A premiera już pewnie za... W maju chyba lat. jest, w maju jest chyba premiera, z tego co... W 2016. Taki jest plan, zaraz potwierdzę. 17 maja w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, a... ty już sobie teraz, wiesz, zabukuj ten dzień, nie? Na, na urlopie. I 20 maja jest w Europie. No a to nie, to tak akurat nie muszę bukować urlopu, no bo jak jest premiera w inne dni, to... Z kim ja Aha. będę grał tego 17? Na 20 muszę zamówić ten... Wiesz, zawsze możesz tam, tam te trochę pofarmić ekspa, zrobić prestiż. to w nocy, prestiży. nie. To prestiże, to ja mogę w nocy robić i potem yy, mhm. to chodzi o wspólne granie z, z kolegami z Polski. z mhm. jestem. Na tym stres teście, co, co poznałeś? Te dwie kołpowe ko ko misje, tak? Tak. I no generalnie dowiadujemy się, że yy, cały czas jesteśmy pod okupacją tej Korei Północnej i Sytuacja wygląda na tyle nieciekawie, że ci koronawczycy musieli zdeployować jakąś straszną bombę, która powo powoduje destabilizację klatek animacji i gra nie potrafi otrzymać 30 FPS-ów i już od samego początku ma wielkie problemy z załadowaniami tekst załadowaniem tekstur. I trzeba czekać, pojęć nawet że 15 sekund czasem przykładem. A co to jest za silnik? To jest to chyba ten, ten nie jest... sławny, niemiecki silnik oparty o właśnie o, na płaczu, czyli kraję od krajteku. I kraj na nowej generacji nie chce ruszyć, to krajin chodzi przecież na poprzedniej. I to śmigał. Oczywiście no, on był taki jest trochę okrojony, ale, ale jedno. Nie no, krajężn się ogólnie nie spisuje. znaczy krajężnę, czekaj, jeżeli tak zmieniamy już temat. My, tak chyba, my chyba każdy temat, który poruszamy dzisiaj, sprawdza. to zaraz jest jakaś odskocznia. No. Uwielbiam takie jak. Ale mamy tak, Rise, które spisywało się kapitalnie i fantastycznie, chociaż to była gra bardziej taka chodzenie po sznurku. I to była robiona przez kraje ta gra, więc no. Twórców się no i potem mieliśmy i Wolf, które no, tak ale, było, okay. ale musisz być, jak, jak już chcesz być szczery, to musisz powiedzieć, w jakiej części był Rise na Xboxie? 900p. No właśnie. Nie boli ci to? Nie. Okej. Okay. Ja mam wadę wzroku. Dla ciebie wszystkie jest wszystko 4K. Ogląda, wszystko wygląda tak samo. Ja mam taką wadę wzroku, że mi się wszystko wyostrza. Wiesz. Mam taki, wiesz, Photoshopowski szarpen Sharpen. 4K mam w oczach. Ale poważnie przeszkadzać i czy dostrzegasz różnicę między 90p? Nie, 10K, wiesz co, bo, i, bo niska rozdzielczość, taka na, na poziomie niska, no to nie jest niska. 900p nie przeszkadza na konsolach, dlatego że interfejs jest w Full HD. Problem jest taki, że na przykład byś grał na komputerze, gdzie masz... Yy, i rozdzielczość gry i rozdzielczość interfejsu skalowaną jednocześnie, no to to jest problem, bo wtedy to widać. Ale jak jest jakiś, jak są jakieś zabiegi, które ładnie te te, te krawędzie wygładzają, że, że wiesz, masz jakieś takie rzeczy i sam interfejs jest ostry jak żyleta, to wątpię, że jesteś w stanie zauważyć na pierwszy rzut oka. No gorzej jak masz na przykład takie gry jak Star Wars Battlefront czy Battlefield 4, gdzie masz na Xboxie 720p, no to to... To wiesz, to, to nie trzeba być ekspertem, prawda? Nie trzeba być, yy, tam, nie wiem, wysłannikiem Digital Foundry, żeby, żeby widzieć, że coś jest tutaj niehalo, nie? Nie, ja się zgadzam, tylko że ja... Różnicę między 1080p a 720 dostrzeżesz, ale różnicy między 900 a 1080, ja nie dostrzegę przyznaję. No to pamięć tak, na, na, na najwyższy czas, najwyższy czas, żebyś jednak kupił ten telewizor za 1000 euro, bo już wszyscy przestali grać na kineskopowych. No, no tak, CR, tak. Jeśli na kineskopie, to nie widzisz różnicy. Ja, ja, ja znam takich właśnie ludzi, którzy mówili, że nie dostrzegali różnicy między pierwszym oryginalnym Xboxem a Xboxem 360. No bo nie mieli wtedy jeszcze tych Full HD czy HD telewizorów. No nie? I to się zmieniło oczywiście wraz z telewizorem. Nagle po prostu wow! Nowa jakość. No, wracając no, wracając do... do homefronta, tak. No, I tam, do tam rozdzielczość nie jest największym problemem tej gry. To, to, mhm. to tam bardziej frame rate jest dosyć dużym problemem. Ale on jest taki, że on ci przeszkadza, czy po prostu widzisz tak. jakiś teering czy przeszkadza. To nie ma płynnej animacji. Tam ta, ta animacja spada do 15-16 fps czasem. A nie mówiąc o tym, że płynność samej gry mnie się wydawało przynajmniej, że ona oscyluje w granicach 22. Tam nie, nie dochodzi nawet do 30. Nie wiem, czy ja to jest podwane. Ja fragment Digital Foundry i tam rzeczywiście to nieciekawie wyglądało, ale jak nie było przeciwników na ekranie i tak dalej, tam tylko biegli od jakiejś, jakiegoś przewróconego samochodu do jakiejś, jakiegoś murku i tak dalej, tam spokojnie było 30. Jak animacja tak, się wyłącza w te filmowe, filmowe to... 24 klatki były i plus 30 na, na płynność. Tak więc no to, to jest podstawowy problem jaki miałem z tą betą pod tym kątem, że no nie było przyjemności z samej gry, bo od razu dostawałeś po mhm. twarzy. Sam feeling gameplayowy nie wiem, broni czy strzelania z tej broni, a to też trzeba wziąć poprawkę na to na przykład, że nie mamy najlepszych pukawek do bety, co akurat jest właśnie tłumaczyć na przykład może dlaczego w Division bety się grało tak fajnie, bo deweloper udostępnił nam te ekskluzywne bronie. Jeżeli te bronie są dostępne tylko do bety, mieliśmy szansę sprawdzić ten fajny sprzęt w akcji i już w pełnej wersji wiemy do czego chcemy dążyć. Tak mogli mhm. w tym home też rzucić nam jakieś fajniejsze puk pukawki, bo wiadomo, że nie tylko te jeżeli testujemy tylko i wyłącznie połączenie Jakieś sieciowe, to dajcie nam jak najlepszy fragment rozgrywki, żeby też jeszcze roznieść no, świetną nowinę, jaka ta gra jest fantastyczna, jak fajnie się w nią grało, hmm. a nie dawać nam jakiś jak to się mówi, podstawowy poziom z jakiejś gry, początkowy dodatkowo, gdzie biegamy z jakimś. No właśnie, a chociaż było coś ciekawego w tych, tych misjach kopowych, tak powiedzmy, że okej. Okay. Mówisz, przeboleje no nie ten, ten, ten, ten, ten, te klatki i to w ogóle to, tą grafikę i tak dalej, ale czy w ogóle gra się czymś wyróżniała? Czy tam nie. jakiś był? Ale mówisz, kurczę, to jest najlepszy koob w jaki grałem. z znaczy czasów ona... Spec Ops Nie, w Call of Duty. no się trochę wyróżniała tym, że ona się dzieje w Filadelfii, a nie w Nowym Jorku. To jest jedna z tych rzeczy. A w stolicy Filadelf... Stan Zjednoczonych jest jakiś przez tak. biliona lat. Filadelfia ogólnie jest fajna pod tym kątem, że to jest takie biedne, biedne miasto. To jest dużo Filadelfia jest fajna, no nie ukrywam, no, ze względu na Rokiego, nie? Wiesz, że jak byłem w Filadelfii, to nie pojechałem pod pomnik Rokiego, bo zapomniałem? Wiesz co? <grym> to Powinieneś teraz ten, ten film Creed chyba za 3-4 razy obejrzeć jako pokutę. Nie widziałem okay, jednak... filmu. A ja polecam. Koniec, Mniej więcej nie nagrasz <grym> Znaczy nie, tak, o, to zmieniamy temat, okej. Okay. ja powiem tylko tak, że jeśli komuś się podobał Rocky, to spodobał mu się Creed na no, taki samej zasadzie, jak ktoś widział y, Nową Nadzieję i podobał, i później oglądał właśnie Przebudzenie Mocy i mi się Przebudzenie podobało Mocy. To, to są filmy, które można powiedzieć, że jeden i drugi to jest remake tych swoich pierwszych części. No ale to tyle. Pszit, I wracamy do Homefronta. Czyli nic ci nie przyciągnęło. W nie tym, ma tam e, struktura w, w misji polegała na tym, że biegnij do jakiegoś punktu, albo po cichu wyeliminuj przeciwnika, bo masz jakąś możliwość skradania się, albo zrób to w standardowej formie. Następnie pobiegnij do punktu B, gdzie również pojawiają się przeciwnicy, musisz odeprzeć atak jakichś dwóch pojazdów, jeden wysadzasz. No i później musisz uciec do swojej kryjówki misja się kończy. Ale ja nie miałem okazji dokończyć tej misji, bo mnie wykopało do menu, bo się połączenie zerwało sieciowe. I gracza wyrzuciło, dając więc mnie wyrzuciło do menu. No, nie ma tam konstrukcji, Czyli przynajmniej co, tej e... misji ko ko kooperacyjnej, no. która by. Taka po prostu sztampowa struktura misji jest. Nie ma... rozumiem, że w takim razie anulujesz preordera. I urlop. Aha. <laughs> Szkoda, szkoda. A w co tam jeszcze grałeś? Bo ja rozumiem, że w takim razie nie ma sensu tej o tej becie, bo to nie, po prostu pre-alpha jest mówić. Nawet nie pokazali zalążka fabuły. E, tam chyba jakiś, jakiś intro, jakiś, jakiś trailer był, prawda? Homefront od the Revolution, ale chyba nic, nic poza tym. Znaczy z tego, co oni pokazywali na E3, to zapowiadała się naprawdę fajna gra w otwartym świecie, którą będzie można w ciekawy no sposób eksplorować, ale... Na... Ja nawet o tym zapomniałem, o tym aspekcie otwartego świata, że, wiesz, te korytarze i Homefront i tak dalej. I właśnie to, to jest to, co odrzuciło jedynki, bo ja wtedy byłem naprawdę zmęczony już grami, które są czy starałem się być kolejnym Call of Duty i zarączkę się trzymać, dlatego zawsze um, nigdy nie zagrałem w tego pierwszego Homefronta, a znając życie niedługo się pojawi w tym Games with Gold, bo Microsoft lubi robić takie akcje, że przed premierem jakiejś kontynuacji rzuca za darmo poprzednią odsłonę gry, więc możemy się chyba spodziewać właśnie tego Homefronta, to wtedy może go sprawdzę, ale mhm. um, tak, zagraj. To nie jest zła gra. I poza tym, jak mówisz, że tam ileś tam godzin marnujesz, w cudzysłowie oczywiście, na betę jakiejś gry, jak The Division, to tutaj chyba znajdziesz cztery godzinki i będziesz miał, wiesz, po home froncie. A może ci jeszcze jakaś tam, jakiś racji w wpadnie, wiesz, jakaś, wiesz może, się, może jakiś poradnik sobie otworzysz, platynkę czy tam, nie wiem, tysiaczka, calaczka wbierzesz, no wiesz, to jest, masz jakby inne, inne motywacje, no nie? Ile wynosi twój e, gamer score? na ten moment. Chyba z 215 tysięcy. Panie, to ty masz 10 razy więcej chyba. No, no trochę, trochę no powiedzmy 9 razy więcej niż ja. Więc to Ale ja jeszcze nie mam dziecka, dopiero się zbliża. No tak. A no twoje, ile? twoje, twoje, twoje? Będzie można sprawdzić wykres, no nie? Później właśnie na tym, na, na Xboxie, to no nie? Tak, wzrost. Zawsze był w pierwszej trójce ten zawodnik, no nie? I patrzcie co się stało. Teraz, teraz to wypadł poza tabelę. Nie bo nie ma. Co? Ale to wiesz, ale pamiętka zawsze jest. Nie? A czekaj, to masz jedno czy dwa? Dwójkę. Dwójkę. Dwójkę. No to ty dlatego wiesz? masz 10 razy niższego. Ilość gamerscora spada wprost, I skill i w ogóle wszystko. wprost proporcjonalnie do ilości posiadanych dzieci, słyszałem. Mhm, mh. Czyli Homefront na razie zostawiamy, czekamy na, na jakieś konkretniejsze informacje. Ja liczę, że ja liczę, że podstawową informację jaką dostaniemy w ciągu najbliższych dni będzie to, że premiera zostaje przełożona na późniejszy okres. Biorąc pod uwagę to, że oni już przekładali premierę Homefronta, a zatem ta gra ma jakiś taki ciężki żywot, to może być ciężko. No a dokładając do tego ostatnie dokonania studia właśnie Dumb Buster, które było tam w UK, to... Chyba mm. nie mam co liczyć na jakiegoś fantastycznego shootera. Stare lata, które, w których to studio robiło świetne gry, to już minęły. No ale zobaczymy. No nie chcę skreślać tej gry, ale na podstawie tego, co w tej becie zobaczyłem, to naprawdę poczekałbym na bardzo dużą bardzo dużą konkretną obniżkę. W szczególności, że w maju wychodzi Doom. To, to mówi samo przejście. Ale powiedz, czy Doom cię kręci pod względem e, multiplayera, czy, czy singleplayera? Single, bo ja Duma nigdy nie grałem multi. Mówisz, bo ja nie wiem, czy już można mówić w ogóle o tym, nie? Bo tam jakieś NDA były jak człowiek wiesz, do tej Alfy wchodził. Ja nie grałem, to nie wiem. Tak? To ja to, mogę mówić, to tak. powiedz mi, a ja po, powtórzę. Więc nie, by, czekaj. Musielibyśmy, jakby ustalić, jakby ten yy, sposób zadawania pytań, że typu a, wabang albo coś. W że powiem tak: w Alfie był tylko multiplayer i ten multiplayer mnie nie przekonał, ale ja grałem na konsoli. I mi się wydaje, że ten multiplayer on się sprawdzi na PC dużo lepiej, na myszce, klawiaturze, kiedy, kiedy, wiesz, przy, kiedy będzie potrzebna taka dynamika, szybkość. Bo on mi trochę przypominał Quake'a trzeciego, wiesz, pod względem i kolorystyki, trochę pod względem e, rozgrywki. Więc mi się wydaje, że dumna na, na PC to będzie po prostu objawienie. A na konsolach, no jeśli uda im się zrobić fajną, e, fajny tryb e, dla pojedynczego gracza, no to, to tutaj myślę, że też jakiś nie, nie będzie źle pod tym względem. Prawda. E Grałeś jeszcze w jakieś bety? Planes <grym> <grym> w Zombies 2? No ale to chyba wszyscy wiemy, że to jest w ogóle super i, i nie i każdy powinien w to zagrać. Ja jestem zniesmaczony, nie? że oni podbili cenę na 60 dolców, bo to była gra budżetowa i ja nie kupuję Skandal! tego. Skandal! Ja tego nie kupuję na premierę. Ja jestem... Dla mnie ta nie? gra była właśnie kwintesencja tego, jak gra powinna być wydana w formie budżetowej i która powinna być grą taką For fun only, czyli tylko zabawa. Tak. Wchodzę, program parametrów, nie będę patrzył na jakieś robienie headshotów, kill death ratio, bycie w mhm. mistrzem, nie wiem, pi, świata piwizji. i okoliczny. tylko pośmieję się, pobawię, poszczelam, popróbuję, wbiję calaka i zakończę mhm. swoje przygotowanie. Teraz tą pełną cenę. Na szczęście gra wydaje jej, a jej ma to do siebie. No, tak, ale ty jesteś też posiadaczem, nie ukrywasz tego, nie wstydzisz się tego. Wii U, czy to prawda? Tak. I, guys z Platun. Tak. I z Platun, czy się tobie podoba? To jest, pytanie podstępne. No, tutaj widzę, że musisz się zastanowić, czyli nie, tutaj jest, pod... wchodzimy bardzo do takiej sfery intymnej. Nie Marcin podoba mi się, ja, mi to pytanie, przy, przy, ja nie, nie czy jestem w stanie nie, jestem się z Platun. Tak. Nie jestem tylko w stanie się przestawić do sterowania, które Nintendo wciska mi od czasów UI, że ja muszę za pomocą kontrolera ruchowego celować w Splatunie i nie mogę podążać Ale wiesz, tego że to programu. jest najlepsza rzecz, która się przydała, przydażyła tym wszystkim akcelerometrowym kontrolerom. Ja to uwielbiałem na na, w, na przykład w, w, w przygodach Natana Drake'a, w tym Uncharted Witowskim. Bardzo mi się to podobało. Nie, zapomniałem, co to była gra, ale chodzi o to, że w każdej grze, gdzie miałeś takie precyzyjne sterowanie, yy, yy, wiesz, no trochę to przypominało, ale myszkę, nie? Że musisz tak, myślę, wydaje, że to mogło być, a nie, już nie chcę wrzucać tam, ale, ale, mi się taka ta podoba. Nie wiem, dlaczego, może nie jesteś przesłuchany, albo jesteś masz takiego świetnego skilla, że tak tylko po prostu analogami, yy, prawda? Ja jestem zbyt yy, leniwy, żeby idzie? ruszać rękoma. A, to się do tego, że się podnosi. No ale widzisz, ale też mi się wydaje, że jak, skoro Splatoon ci się podoba i tutaj potwierdziłeś, to, to już się nagrało, wiesz, tego się nie wytnie, to mi się wydaje, że po prostu patrzysz też na, na, na Plan Wez Zombie przez pryzmat Splatoon i mówisz, kurczę, no Splatoon to jest, to jest ta gra. Splatoon się sprzedało wię, większej ilości kopii niż Wii U, więc wiesz, jak to jest. Nie Znam ludzi, którzy kupili po trzy kopie i, i nie mają konsoli, nie? Więc... Tak? No nie, no to Splatoon według w ostatnich... cztery. Ostatnich... No to właśnie chyba 3 miliony sprzedał, więc jak na grę, która... Ja słyszałem, że cztery, więc dla mnie to, to jest w trzy miliony, A tak, masz rację, Mario Maker sprzedało trójkę, czwórkę z no To wychodzi na to, że co, co trzeci posiadacz Wii U naprawdę nie ma w co grać i kupił z który jest świetną grą. To jest może tobie się nie podoba z Splatoon? Przepraszam, czy masz jakiś problem? Nie, ja nie grałem. Czy ja jakiś nie problem grałem. ze Czy Chcesz nie, o tym sorry, porozmawiać, sorry, bo kolegów ja nie zawołać? Nie, naprawdę fantastyczna gra. Jakbym dostał w prezencie Wii U z, z grą z Splatoon, Mówisz i masz to, to, to pewnie bym mówił, że jest super, nie? Ale nie grałem, więc nie mówię, że jest super, tylko tak próbuję, wiesz, wyciągnąć tutaj powód, dla którego ty nie lubisz Plants vs. Zombies 2. Ja lubię. Jest ja nie lubię światła. ceny Plants vs. Zombies. Ale Aha, jestem, czyli cena cię. Jestem, jestem podbudowany tym, że jest to gra od EA, a EA lubi obniżać dwa tygodnie po premierze. Ale masz jej Access, nie? Nie, mam, nie. A, no właśnie. Nie mam. A, Bo EA Access obniżyłby ci cenę automatyczną gdzieś tam tak, do 50 ale... dolarów. To wejdziemy zaraz na temat tego, czy gry z Games for... Xbox, czy jak to się nazywa, ten Games, Games World, with Cold, Gold są za darmo, czy nie są? Właśnie mieliśmy taką ciekawą debatę, że... Ja... czy znaczy, teoretycznie one są za darmo, bo za live'a się zawsze płaciło. To nigdy nie było tak, że... No, Miesz, live nie będziemy ci temat. Tak. tak, no, ja, no. Jestem, ja wychodzę z założenia, że one nie są za darmo, bo one są dost... w ramach usługi, za którą płacisz. To, że usługa jest rozbudowywana, to nie oznacza, że gry są za darmo. No tak, ale, ale generalnie live zawsze był płatny, i to, jest, I to jest ten bonus, to jest ten ekstra bonus, za który ty nie dopłacasz. Nie, bo jeżeli Chcesz masz teraz grać... nowego użytkownika, który nie, wcześniej nigdy, nigdy nie miał Xbox Live, to on kupuje Xbox Live i dostaje cały pakiet. Jeżeli jemu zabierzesz te gry to za super. darmo... To on to powie, no jak, no, to, no przecież ja miałem gry zawsze w usłudze, a jeżeli jakiś no starszy nie? użytkownikowi zabierzesz, no tak, no tak, tak, tak było, że kiedyś nie było gier. Tak ci teraz starsi party, użytkownicy chyba czary. nie mają za bardzo korzyści z tego, bo czy była jakaś gra na, na Games of God, w którą nie grałeś? Oprócz jakichś indyków albo gier z kosmosu. Nie były gry, w które nie grałem, tylko pytanie, czy ja chcę w te gry zagrać. No właśnie, no to widzisz. I płacisz, i I już tyle tym lat płacisz. I już masz te robione, znaczki przy, przy ksywce, tam jakieś, nie wiem, w koronie, nie w koronie, w serduszku, wiesz, numerki, cyferki A. zaokrąglone, no nie wiem, płacisz z tego live'a. Zarabiam na tobie, Microsoft. Nic z tego nie, nie masz, jeszcze, człowiek. No. no ale dobrze, no, czyli w, w, grałeś w tą betę, jeszcze jakąś betę, bo to taki beta-odcinek nam wychodzi. Nie, nie przypomnę. Bo możemy przy... To przejdźmy do tych G takich nie beta, no bo już zaczyna się tłusty, tłusty miesiąc, tłusty luty tak zwany. I zaczynają wychodzić te tytuły, na które wszyscy czekamy. Tam po jakieś dodatki typu The Following do Dying Light i tak dalej. Wyszło XCOM 2. No właśnie, ja chciałem się dowiedzieć, dlaczego ty jako posiadacz tej gry nie doprowadziłeś do sytuacji, w której ja mogę zagrać tą grę na Xboxie One tak jak mogłem zagrać pierwszego xcom na Xboxie 360. <grym> Jest to skandal. I kiedy będzie w końcu wydana gra na Xboxie One? Mi się wydaje, że ta gra była tak piracona na, na konsolę, a na tak się tak fantastycznie sprzedała, że podjęli jedną słuszną decyzję, żeby wydać tę grę tylko na PC. -cie. A tak szczerze to nie mam pojęcia, dlaczego jej nie wydali na, na, na konsolach, szczególnie, że ta gra na pierwszy rzut oka, tak na pierwszy rzut oka, jakbyś tak po prostu pokazał ją komuś tak zaraz po pokazaniu pierwszego x -a, tego nowego, to bym powiedział, no to właściwie wygląda jak taka sama gra. Oczywiście diabeł tkwi w w szczególe i, i te szczegóły są, są istotne. Ja jestem jeszcze na takim etapie, żeby powiedzieć na przykład, wow, no nie jakie to są różnice fenomenalne, ile tu jest rzeczy zmienionych, no niedopracowanych i tak dalej. Na razie po prostu widzę. E, wiesz, fantastyczną grę, grę z gatunku, które uwielbiam, e, wciągam się w ten klimat e, ponownie, bo miałem przerwę, prawda? Chociaż niedawno grałem w, w pierwszego e, tego, tego X-koma, czyli Ufo Enemy Unknown. Grałeś w F&M, Marcin? Próbowałem, no ale nie wyszło mi. To byłem wtedy, jak, jak, jak miałem... Może ty jak... nie jesteś taki stary, jak, jak tutaj próbujesz nam udowodnić. Może ty masz 12 lat, no, albo 20. Jesteś milenialem, czy jak to się ładnie mówi. Nie, ja próbowałem tę gier grać, jak byłem gówniarzem i ja nie potrafiłem jej zrozumieć. Pamięć tak, że do tej pory to jest jedna z moich ulubionych gier, właściwie tak w pierwszej trójce, bo ja nigdy nie jestem w stanie tak naprawdę się określić, które, które gra na... bym tak powiedział, że to jest najnaj. To się zawsze może zmienić trochę tamten, ale UFO hmm. nie miała Anon to jest gra, która jest, tak wydaje się, prosta, ale ona ma tak, ale też jest tak skomplikowana i tak genialna, że ona się nie starzeje w ogóle. Ja ostatnio nawet grałem, tylko że też doszedłem do takiego momentu, gdzie po prostu już zaczynało być absurdalnie trudno i, i musiałem sobie zrobić przerwę, ale, ale uwielbiam tą grę, i oczywiście ta, ta nowa edycja, ona mi się też podobała, bo to jakby to jest takie wyjście do nowych granczy, właśnie do, do ciebie, Marcinie, no nie, nigdy, nigdy się nie mógł przemóc, żeby grać tą, tą starą wersję, żeby spróbować wejść ten świat tak, tak od nowa, tak z, nie znając go. I w xcom 2 rozwija się oczywiście pomysły z tego, tylko nie, ja odnoszę wrażenie, że niby nawiązują bardziej do poprzedniej części fabularnie, na przykład do tego oryginalnego XCOM-u, mhm. niż, niż do, do tego ostatniego. Bo niby akcja się dzieje 20 lat później, po, po tych wydarzeniach, prawda, w, w, z początku lat 90. I historia jest też taka, że ty jako dowódca, ten komander słynny, zostajesz gdzieś tam uratowany. Nie wiem, czy, czy w jakimś śnie kryogenicznym spędziłeś te ostatnie 20 lat, czy coś. Na ja nie pamiętam dokładnie, jak to jest. Jeszcze nie doszedłem do takiego momentu, w którym to, to się wyjaśnia. Na razie jest tylko, tylko tak po prostu uratowany z jakiegoś tego, ocucony. No i pojawiasz się w tej nowej sytuacji jako, jako dowódca y, tym razem tej, latającej bazy xcom fantastycznie zrobione. Wygląda tak samo jak, prawda, y, ta baza y, z poprzedniej części, tylko jakby statek już jest generalnie obładowany pomieszczeniami. Dopiero później rozwijasz te pomieszczenia i tak dalej, ale wiesz, generalnie ten statek jest. Całą tą bazą, tym statkiem matka się przemieszczasz na misję czasami, więc to jest super sprawa. W ogóle klimat jest genialny. To, to on trochę wygląda jak ten ten statek matka Avengersów. Nie wiem, czy kojarzysz. Na pewno kojarzy. I, I wiesz, to jest, to jest fajny klimat. No i wiesz, i to jakby bardziej czuję, że tam są nawiązania do tej gry sprzed 20 lat, bo fabuła jest taka, że w pewnym momencie pojawił się, pojawi, pojawiła się pewna grupa Advent, yy, która skupiła rządy i, i postanowiła rozwiązać problem wojny. Czyli po prostu wszystkich tych, którzy tak, wiesz, poskakują i chcą tak. wojny, to żeby ich tam zgnębić, pokonać i tak dalej. Nie później się okazuje, że no dosyć szybko na początku, więc żaden spoiler, że obcy stoją za, tą, za tym Adwentem. I, I szybko też odkrywasz na nie, że ludzie z tymi na początku ważą, że, że to są to są w jakimś stopniu hybrydy człowieka i obcych. Więc no, jest, jest klimat ciekawy. <śmiech> gra bardzo ładnie wygląda ona rozwija wiele takich graficznych smaczków z poprzedniej części sprawia, że naprawdę trzeba mieć mocnego pc żeby grać w ogóle w najwyższych ustawieniach w tej grze, ale jak lubisz się bawić sywakami, to jesteś w stanie ustawić to tak, żeby nawet na takim średnim sprzęcie ta gra chodziła i wyglądała bardzo ładnie, więc ja na razie przeszedłem kilka misji, prawda, tych takich pierwszych, wprowadzających i, i wiesz, strasznie się wczułem w ten klimat ponownie, wiesz, jestem mix Mixcomu. Ponownie mam misję uratowania świata przed obcymi. Tym razem ci obcy są w średniu, a Trochę jak w tym świetnym filmie They Live e, Carpentera. Pamiętasz? Nie znam. To jest taki... No, nasi słuchacze na pewno znają, ale to tak tylko powiem, że to jest ten film, w którym <śmiech> główny bohater znajduje okulary które, z, y, które zakłada i wtedy widzi jakby prawdę. Czyli na przykład te wszystkie takie komunikaty podprogowe na billboardach, no nie, że płaś podatki, słuchaj się tego, czy coś na stylu, czy coś na stylu. I rozpoznaje, którzy z ludzi to są obcy, a którzy nie. Bo wtedy ich tak jakby twarz wygląda jakby odarta ze skóry, żeby jak po prostu tkanki mięśnią. Fantastyczny klimat. Muszę zobaczyć. Polecam. Daily, jak się nie widziałeś, Carpenter to jest klasyka. Ty... to na Netflixie? Wiesz, to na pewno, na pewno. Czego nie ma na Netflixie? Sz amerykańskim. Tam wszystko A macie na tym amerykańskim płacić. Jeśli my no, dolary nie. to mamy. W to... Teraz dolar tak wysoko sko... sk... Sk... Sk... Sk... Sk... Sk... skoczył. Po prostu spekulacyjne spekulacyjne Przynajmniej, się ile teraz za paliwo płacisz za, za, za, za galon. Dolar 85 wczoraj widziałem. Na Skandal. Stacji. Skandal. Tak? A jakie no, macie w tej Europie złoża tego paliwa? A jakie wy macie? To no, też jest nowa technologia wprowadzona. Tu My zaczęliśmy no te, te, eksportować. 40-letnie od... zasoby, rezerwy paliwowe zostały uruchomione. No widzisz? Czyli to jeszcze spadnie, bo tego paliwa jest coraz więcej, i ceny są coraz niższe, więc jeszcze będzie. Dobrze, nie będzie taniej. taniej. Nie mam nic przeciwko. Ale nie, chciałem wytłumaczyć się, bo w 94 sprawdziłem właśnie teraz na Wikipedii. Ta gra wyszła UFO na w 94 roku, czyli miałem 11 lat, jak ona miała premierę, co oczywiście. Nie jest realne, że zagrałbym w tę grę na premierę z tego co kojarzę swoje lata. W latach 90. Nie, nie miałem gier wtedy. Nie kupowałem w tej gier na premierę i nie brałem urlopu, żeby w nie zagrać. Marcinie, nie zna życia ten, kto nie zagrał w UFA na Midze 500. Nie miałem no, amigi, nie Ci co grali, to wiedzą, że tak Ja Byłem ja miałem od 92 roku PC. No to nie wiesz, co to jest czekać na e, turę obcego 15 minut, <grym> zmieniając dyskietki 30 razy w tym czasie. To jest, to jest highlife. To jest kwitesecja życia. To jest, tego się nie da porównać. To można porównać do tego, jak się czekało na przykład, nie wiem, wstrzymując oddech na gry, w, nie, wgrywające no to się po... z magnetofonu na Atari. Nie dotykaj, nie no, taki klimat. Tak, to ja znam się spokoju, głowę, wiesz, ty... trzeba było ustawić. No. Nie, nie tupcie w no nie? Gra się gry na Atari. Ja właśnie miałem tę różnicę, że ja miałem pc -ta. wszyscy moi znajomi mieli albo komodra, albo Amiga, więc ja chodziłem do nich grać w Mortal Kombat, a oni przychodzili, żebyśmy grali razem w cywilizację. Tak się bawiliśmy. Ale to było tak, nie? Że to, jak byliśmy młodzi, to każdy miał inny sprzęt. Tak. Ja miałem Atari, Kumpel miał Pegasusa, inny miał Commodore ze stacją dysków. Później, oczywiście, przyszły 16 bitowce, no nie? Każdy miał. Coś innego, ale no, to były czas. Ale wracając do, do, do tego, czyli wiesz, że miałeś 11 lat, miałeś. Nie wtedy... wiem czemu. Nie wiem. Ja wiem, że ja miałem tę grę na PC w pewnym momencie i próbowałem ją zagłupi, bo ja, powiedzmy, tak to wytłumaczmy. Nie, nie, nie miałem albo cierpliwości do niej, bo chyba w tym samym momencie dostałem dostałem. dostałem. Nie, będę, hmm. nie będziemy zdradzać, jakich, w jaki sposób się wtedy gry zdobywało. Ale zdobyłem wtedy Duma i chyba właśnie UFO i wiadomo, co wygrało. Błąd błąd popełniłem wielki, ale... Ale teraz spokojnie twój komputer pociągnie, nawet chyba twój laptop pociągnie X, część drugą i ona jest tak zrobiona, że właściwie ten tutorial, bo ja sobie tak z ciekawości, bo chciałem poznać tą grę, odpaliłem też tutorial i tutorial jest taki, że traktuje graczy jak, jak, jak takie ameby, które nigdy nie grały. Ale to jedynka, to jest Ale ten tak tutorial jak... ale ten tutorial jest taki... No tak, ale ten, ten tutorial jest nawet dłuższy, wiesz? Tak mi się wydaje, że jest dłuższy. Jest I on ci mówi, tu kliknij, dokładnie tu kliknij, no, dokładnie naciśnij ten przycisk i tak dalej. Jakby odgrywa pierwszą misję zupełnie na zasadzie takiego, wiesz, wszystko tutaj robimy krok po kroku za ciebie. Ty tylko musisz udawać, że grasz. No ale wtedy zrozumiesz tą podstawową ideę tej gry. Że to jest Aha. strategia turowa... Yy, no, ja drubiłem lubiłem w, w tym oryginalnym Xcomie, tylko że to był dużo bardziej skomplikowany system, gdzie, gdzie postaci miały jakby punkty akcji, i one były różne dla każdego. Mm -hmm. I to też, wiesz, wynikało tam z kondycji i tak dalej, bo tam no, było mnóstwo współczynników. No, Współczynniki, jak w jakim rpg miał chyba kilka pasków, każdy by odpowiadał za coś innego. W, w tej wersji to jest jednak uproszczone. No i oczywiście, no. W, w jakim stopniu to jest jakby podzielone, że masz tak, tak naprawdę dwie akcje i niemal jak w takim Warhammerze 40 tysięcy strzał zawsze kończy, wiesz. Czyli mógłbyś e, teoretycznie mieć dwie akcje, że idziesz i strzelasz albo strzelasz i idziesz, to tutaj właściwie, jeśli strzelasz, to już kończysz, kończysz akcję. I to powiedzmy ma sens, bo to jest bardziej realistyczne, ale no wiesz, chciałoby się powiedzieć, że e, gdzieś tam e, w tej grze jest trochę więcej strategii. No ale to jest jakaś nic, nic nowego od, od, od czasu właśnie tego, tego odnowionego x więc na tej nie chcę nie, nie się czepiać specjalnie. Wiesz? A gra ślicznie wygląda. <śmiech> znaczy... masz, masz wszystko w tej tak? Nie ma po prostu najmniejszych szans na to, że ta gra się pojawi na konsola. Nie, ja bym tak nie powiedział. Ja, ja mi się wydaje, że oni po prostu y, wiedzą chyba, nie wiem, tak mi się ja wydaje, że... Ja pamiętam, że, że pierwszy się sprzedał fajnie na Xboxa z tego, co była oni w złym okresie oczywiście tą grę wydali, bo oni zamiast lutym to na jesienią wtedy wypuścili. Ja bym kupił ją na, XB na pc tylko jeżeli bym miał pewność, że na nie okaże się na konsoli, bo ja jednak... No i tak, i, i zdecydowanie wiesz, sterowanie, kontrolowanie padem nie było tak, tak złe, co mi się udało. I tutaj interfejs jest też tak bardzo bardzo prosty, że ja, ja tutaj nie widzę potrzeby, nie wiadomo to, wiesz czego, żeby mieć klawiaturę. I szczerze, <śmiech> uważam, że się, że się ta gra pojawi na, na konsolach, kiedy? Nie wiem. To wszystko zależy też od sukcesu na, na, na PC, dlatego że jeśli sukces będzie duży, to takie PlayStation, takie Sony czy taki Microsoft, wydaje mi się, że oni by zabiegali nawet o to, żeby ta gra się pojawiła, a nawet pojawiła się ekskluzywnie na ich, na ich konsoli. Oczywiście dla wydawcy to ma mniejszy sens producenta, tak. no ale, ale to jest, jeśli to by się wiązało z na przykład jakimś takim fajnym zastrzykiem finansowym, to kto wie, ale nie spodziewałbym się, że to będzie wcześniej niż za pół roku coś takiego, do tego czasu na pewno jakieś dodatki, na tym się będą koncentrować na, na, na, na wydawaniu dodatków, jakichś yy, DLC-ków zupełnie tej gry, bo tam tego już jest no już na, na, na dzień dobry masz kilka dodatków, które oczywiście teraz ich nie aktywujesz one, one dopiero będą z czasem dorzucane, więc yy, zobaczymy ale jak komuś się po prostu podobał stary yy, Xbox, przepraszam, yy, XCOM no to yy, ten stary w sensie sprzed kilku lat, nie sprzed dwudziestu no to to jest mus to jest mus. I excom e, Enemy Within, excom 2, wiesz, po prostu. To jest taka, taka naturalna po prostu kontynuacja, i, i zdecydowanie, zdecydowanie polecam na tym etapie, na którym jestem. On czy nie, no ja, ja bym się zastanowił, ale. Bo widziałem na jakieś. Zacząłem ostatnio, jak zacząłem grać na PC, co. Taką 10 dziesięcioletnią przerwę. Odkryłem jakieś strony, które sprzedają klucze, jakieś jakieś CDK i można... No tak, tak ale, nie ale, ale wiesz co, z, z kluczami to musisz uważać to nie dlatego, że są szemrane, tylko dlatego, że jest problem z dostępnością. I wiesz, rzadko mi się zdarza kupować gry na Steamie za pełną cenę, bo to jest rozbój, no ale w tym momencie nie miałem wyjścia, bo tam wszystkie takie jakieś naprawdę firmy, które, które zwykle dostarczały bez problemu klucze. No, Miałe problemy właśnie, bo dystrybutor nie dostarczył. Yy, nie wywiązał się z umowy i tak dalej, no, i tak dalej. Nie no. wiem, czy to jest kwestia kontrolowanej dystrybucji, czy, czy nie mieli tyle kopii, no z czego to wynikało? Czy nie wypadło i tych kodów tyle, ile miało no, no, no, no. no nie, nie. Ale wiesz, no na szczęście nie dorzucają tej gry do jakichś kart graficznych i tak dalej, jakby, że ta wartość tej gry nie spada, nie? bo wiesz no, tak wartość gdyby szybko spadła, jeśli by okazało się, że dorzucili do jakichś kart graficznych by się te kody gdzieś wyciekły i, i nagle się pojawiają na jakimś wtórnym rynku. No, ale powiem tak, nie będziesz żałował nie będę. Tylko musisz po prostu, wiesz, no, wiedzieć, że, w, że, się wciągniesz i że będziesz potrzebował, e, kilkanaście, kilkadziesiąt może godzin na, na, na, na x common, nie? Ale to jest, ale to jest gra, którą po prostu się bardzo sympatycznie gra, no bo to jest jak każda, każda typu, typu gry, to jest nie tylko gra strategiczna, taktyczna, prawda? Gdzie, gdzie, wiesz, toczysz potyczki, tam są różne misje, prawda, są misje takie, których ja nie lubię, no nie, ja, na przykład związane z, z jakimś tam czasowym ograniczeniem, że o, musisz sobie zrobić swaki, tam ilu tak. tam turach, bo bo coś tam się wydarzy. Tego nie lubię. Lubię bardziej właśnie mieć taką swobodę, żeby tą swoją taktykę rozwijać, wiesz, czasami się toczyć tak ślimazarnie, jak, jak nie wiem, jak, jak żółw, czy, czy, czy, czy ślimak, ale wiesz, lubię tak rozegrać, ale jest element właśnie RPG, wiesz, jest, jest bardzo spersonizowana baza, no nie, tam poznajesz tych wszystkich ludzi, tam się okazuje, że, że tam główna e, e, inżynierka jest, jest jakąś tam córką, czy wnuczką, już nie pamiętam dokładnie, kogoś, kogo ty byś pamiętał z poprzednich części, wiesz, są ludzie, których znasz, no nie, są, ludzie, którzy ciebie znają, jakby trzczą mnie się jakiego bohatera, bo jesteś tym komanderem, no nie? Który, który stawił czoła obcym po raz pierwszy i właściwie przez to, że ty gdzieś tam zniknęłeś, to, to chyba e, dlatego udało się obcym zwyciężyć i jedyna w tobie nadzieja, żebyś prawda wziął w, so, w swoje ręce to. No, ale naprawdę super to wygląda, grafika jest przyśliczna, jak zwykle stylizowana, ale masz też taki klimat, właśnie te, tego nie, nie pamiętam, żeby to akad było tak rozwinięte, ale e, masz tej e, postaci dużo bardziej e, e, rozbudowane pod względem e, jakichś takich cech, cech, e, nie wiem, umiejętności. Na przykład masz e, takiego łowca, rangera, który to jest świetny na bliski dystans i ma po prostu miecz. Ja nie przypominam sobie, że w ogóle mieczem walczył w poprzednich częściach i, i Tam to miałeś rzeczywiście jakieś takie... Być może, ale masz jakieś tam, miałeś jakieś tam e, druciki, no nie, żeby kogoś tam kopnąć, jakieś e, zerki czy coś w tym stylu, tak. ale tu masz normalnie miecz wiesz, podchodzisz do gościa i siak, Mieczem przez przez tego i nie ma e, obcego, na pół jest, na, dwa, na plasterki. I trochę to mi przypomina e, granie w takie gry jak, nie wiem, jak z starych dobrych czasów, takie gry e, stołowe to się mówiło, czy tam jakieś takie bitewne typu Warzone. I to było fantastyczne, bo miałeś oczywiście e, główną oś opierającą się na strzelaniu, ale miałeś kilka postaci, które fantastycznie, fantastycznie operowały właśnie bronią białą i, i to, się, to się sprawdzało na stole, tylko oczywiście była potrzebna taktyka jakaś tylko odpowiednia i tak dalej, więc ich są dwa na tym etapie, ja jestem dopiero na początku, wiesz, tam kilka misji zrobiłem, jestem zachwycony. Wiesz, czuję, czuję po prostu ten, ten, sam, ten sam klimat to sprzed lat. I, i na razie no, już przez to, że nie zagłębiłem się tak dużo, to ja nie widzę jeszcze tych różnic, nie widzę tych, tych rzeczy, które mogłyby mnie irytować. Pewnie z czasem coś znajdę i, i, i do, tego, do tego wrócę. Znaczy no no, nie grałeś coś jeszcze takiego dużego? Znaczy, no, nie dużego, przepraszam, nie dużego, mogłeś grać coś w Indie, ale coś, coś skończonego. Co ostatnio grałeś jeszcze takiego? Znaczy, ja tak mam ten teraz niedobry, tak jak to się mówi, przyzwyczajenie do zaczynania gier i ich niekończenia, ale ostatnio w końcu. No to jest właśnie z wiekiem przychodzi, Zmasterowałem tak. sunset Overdrive'a z wszystkimi DLC-kami. Absolutnie mistrzostwo świata, jeżeli ktoś nie gra. Salaczek. Cala cala calaczek. Dalszy tak, calaczek to 1950, a nie 1000 bo tam doszło jakieś właśnie dodatkowe kapitalna gra na... 1950 wow kapitalna gra polecam jeżeli ktoś ma x bona ja najbliżej to... celaczkiem celaczka to byłem z tą grą Lost nie wiem czy kojarzysz grę no, Lost tam to trzeba było tylko skończyć tą grę Damian. nie tam były tam że jak coś przeoczyłeś, czy nie zrobiłeś to co tam... bo mi tam jedna rzecz umknęła mi tam brakowało chyba 25 punktów bo ja nigdy po prostu nie gram, ja nie, nie potrafię się tak skoncentrować na celokowaniu, wiesz, bo to jednak jest taki, trzeba mieć system, trzeba wiedzieć, że chce się celokować, bo to rzadko celaki wpadają tak same z siebie. Rzadko, ale to ja, ja mam inną zasadę, ja gram w grę e, i przechodzę ją i potem patrzę, czy go im brakuje i to, to do, dokończam. Jeżeli to wiąże się z ponownym ukończeniem gry od początku, to wszystko zależy jak bardzo mi się ta gra podobała, jeżeli mi się podobała to nie mam problemu z tym, żeby spędzić mm. z nią więcej czasu, ale... System taki mam zaimplementowany, że pomimo tej półki, która się ugina pod grami, które kupiłem, a których nawet nie otworzywałem, to wolę posiedzieć z tą produkcją, która mi się podoba dłużej, żeby ją w jakiś sposób zaliczyć i mieć dowód w postaci jakiegoś tam epenisa powiększonego, czy nie mieć tego. nie, Tak tak, tak po prostu posadzę do a, tego. Na przykład jak żona ci mówi, ty tylko grasz w te gry, zajęłbyś się czymś konstruktywnym, nic w życiu nie osiągnąłeś, a ty mówisz, proszę. Ta gra calaczek, ta gra calaczek, ta gra calaczek, ta gra calaczek i tak dalej, dalej. dalej. Znaczy ja dalej po dzień dzisiejszy nie rozumiem e, jednej rzeczy, jak to ludzie zawsze mówią, że nie mają czasu, bo moje podejście w życiu było na to, jak nie mam na coś czasu, to sobie ten czas zrobię i tak ten czas sobie robię na przykład na... Naginasz czasoprzestrzeń. Na, na, na robienie na tfu, na granie w gry czy rob, masterowanie jej, bo jeżeli nie mam czasu, bo siedzę w pracy w biurze od godzinie ósmej rano do szóstej po południu, to przyjdę do domu, trzeba zrobić naturalne rzeczy i te, potem można jeszcze posiedzieć wieczorkiem od 10 do północy i pograć dwie godzinki, a w dwie godzinki to dużo można w grze zaliczyć. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, po prostu, ja po prostu nie oglądam y, telewizora w ogóle, ja mam, może to jest jakiś sposób na życie, Ja jedyne formy rozrywki jaką mam to czytanie książek i granie w grę... I, I filmy porno. Tak więc... To są jedyne rzeczy, które ja robię. Albo czytam książki, albo gram w grę. Nie oglądam za bardzo ani seriali, filmów, a telewizji nie oglądam w ogóle. Jedyne telewizje, mm -hmm. jaką oglądam, to są jakieś debaty prezydenckie. Albo wiesz, mistrzostwa świata w piłce nożnej. To albo jedyne. Ale to w pracy jesteś, oglądam. Jesteś gotowy na Super Bowl? Oczywiście. Znaczy pod kątem jakim gotowy? Mentalnie? czy. Znaczy wiesz, i... bo tam wolnego to nie musisz badać, bo to jest niedziela. Ja nie. Więc, więc ten, ale czy wiesz, znając czas trwania takiego meczu z tą, z tą pompą i tak dalej, bo to chyba pięć godzin trwa, nie? Całe to widowisko. Od tych pierwszych tak, samolotów, tak, które coś, przylecą, tak, pierwszych tak, hymnów. 4-5 godzin, to się tak liczy. No. Ja zawsze hmm. lubiłem później oglądać takie nie, że powtórki, czy highlights z, z takich meczów, tylko po prostu gdzieś kiedyś trafiłem na wycięte po prostu sama rozgrywka, sama gra. Czyli wycięte wszystkie te przerwy, gwizdy i tak dalej. 45. 45, ale intensywna gra, wiesz, cały czas się coś dzieje, a, cały czas to po prostu fantastycznie wygląda. I wtedy widzisz wow, ale to jest super sport. No nie? I to taktyka, i akcja, i szybkość i, i to. A jak na przykład tak wiesz, masz, że wiesz, między jednym hodogiem a drugim masz 5 sekund akcji, to, to wiesz, no tutaj się tego nie tak oglądać. Nie? To, to trzeba inaczej to przeżywać. Nie? Znaczy ja wiesz, tylko powie... nie, ty jesteś wielkim, większym fanem baseballu? Ale... Nie ja nienawidzę baseballu, nie znam zasad nawet, ale chodzi mi o to, że. To A musisz Ridiculous Six obejrzeć na Netflixie. Widzisz, The Ridiculous no, Six świetnie tłumaczy zasadę baseballu, bo to jest na twórca. Listę filmów rzucisz nie będę mieć czasu na gry, i co i żona zacznie na, narzekać, że penis nie Ale nie, to jest piękny film, ty właśnie mówisz z żoną obejrzeć. Powiedz, kochanie. Mam dla ciebie tutaj fantastyczny film, kolega mi polecił na Netflixie, The Ridiculous Six, z twoim ulubionym Adamem Sandlerem. O, nie, dobra, nie, szczekaj. Pamiętaj, to jest film, który musisz tam, te, te, te 10 minut pierwszy musisz, wiesz, prze, przeżyć, bo tam jest Adam Sandler, który robi po prostu rzeczy ala la Flash, Arrow i, i nie wiem, wszyscy bohaterowie razem wzięci, jednocześnie będąc jakimś tam pół indianinem, pół, pół kowbojem, coś w tym stylu. Ale później jest świetna komedia, naprawdę. I Vanilla Ice tam jest na przykład. Nie obiecuję, ale spróbuję. Nie, no to będzie się dobrze pamiętać. Na pewno chcę, żebyś mi podał pod koniec jeszcze raz tytuł te, te, te tego o tych okularach tych, ala Superman. Nie pamiętam już tytułu. Ten science fiction klasyka. They live. Okej, okay, już, już, już, już zapiszę. Z chyba nawet jest. Zapiszę sobie. John, Ka John Carpenter. Klasyk tutaj e w komentarzach ci, ci napisał, że z kim ty nagrywasz, Damian, koleś nawet nie zna klasyków. Oni, oni wiedzą z kim nagrywam, i to. szacą za te 200 tysięcy, 215 tysięcy. Nie, to na dzielni. Mógłbyś sobie zmienić, to te, wiesz, te, e, te, wydrukować co takie tablice, dolary. tablicę ten... rejestracyjną samochodu, no nie e, over e, t, e, 200k club. No nie, że coś w stylu. stylu. Tak, ten koleś miał jak e, numer jeden Stalion, czy jakiś milion gamer skora na premierę Titanfalla. Też fajnie. To jest masaka. Ale wiesz, to ja podziwiam tych ludzi, którzy którzy na przykład na PlayStation te pucharki tak nałogowo, czy wiem, i te mają, nie wiem, 200-300 platyn. Bo, bo ja nie wiem, ile tam masz calaków, może ty jesteś właśnie w takim klubie, no nie? I, i tylko się nie przyznajesz, że ty, ty, tych calaków masz tam, nie wiem, z 200. Nie, ja calaków nie mam tak dużo. Ja nie wszystkie gry calakuję, bo ja, ja muszę naprawdę być zainteresowany grą, żeby ją stawić. Ja mam bardzo dużo gier na przykład zaczętych i po godzinie na przykład do wniosku, że mi się tego nie podoba. Ale jest taki ziomek, który był chyba numero uno w Polsce. Na Xboxie 360, nie wiem czy znasz historię. I on... A to chyba jeszcze za we Big Faila, nie? Było. Tak, a Yegri with była wielka afera, i on teraz przerzucił się, znaczy przerzucił się jeszcze za czasów PlayStation 3 na trofea, i on jest chyba drugi na świecie. On ma chyba tam z 300 plus y, tych platynowych mm -hmm. trofeów. Bo mu chyba zarzucili ale Nie, on należał, na pirata on... grał po prostu. Aha. Co tu dużo okay. mówić, co tu ukrywać? Nie, nie, bo chodziło mi też że mi się wydawało, że on po prostu jakoś tam y, y, kręcił te talaki te, te, te jakimiś sposobami, typu jakieś kombinacje z saveami czy coś w nie, nie, nie, to akurat. Grasz ci... offline, nagle to. wchodzisz do gry i ci wpada 300 celaczków Nie, nie. Z, nie, z tego co tak. wiem, mogę, nie chcę wprowadzać w błąd ludzi, ale z tego co wiem i się orientuję, to gra na piratach, za to dostał właśnie reset Gamerscora, a nie za to, że bo chyba wszystkie calaki akurat grał prawidłowo. A Był takim fantastycznym masodorem Marki. Powinni go zatrudnić, zrobić rozgrzeszenie i pokazać, nie, bo teraz koleś robi fantastyczną robotę tylko przeciwnikowi. Tak, dlatego PlayStation 4 się teraz lepiej sprzedaje, automatycznie. Zmienił koleś platformy i od razu. No nie, jest... u nas po prostu calaczki, te pucharki, platynki, to, to robi się po prostu zamkniętymi oczami. I wiadomo, że ludzie niektóre gry to już tylko dlatego, że można łatwo zrobić platynkę, kupują, więc problem rozwiązany. A ty no kupujesz... Się... Pytanie tak? czy ty w końcu kupujesz tego Xbona, czy jeszcze nie? Bo tam, no... Ja już dawno mam Xbona. To jaka jest twoja robiona gra na x -Bonie? W tym momencie? W tym momencie, tak. W tym momencie naj najprzyjemniej mi się chyba grało w, w Tomb Raidera tego nowego. Aha, Rise rozumiem, of Tomb Raider. Bo rozumiem, bo rozumiem. I, I to jest taka, taka sympatyczna gra. Oczywiście bardzo mi się podoba Forza Horizon 2, ale miałem teraz parę takich rzeczy, które mnie odciągnęły od, od gry, prawda? Chciałem przejść Assassin's uh, Creed Unity i tak dalej, i tak z przerwami tego Horizon 2 ogrywałem. Ale jednak, wiesz co? Poza oczywiście grafiką, to mi się Horizon pierwszy bardziej podobał. Bo pierwszy Horizon miał e, taką dużo bardziej otwartą strukturę. Ja, ja, ja nie pamiętam, żebym na przykład w pierwszym Horizonie musiał tak, wiesz, szukać wyścigów, że jakby po prostu w pewnym momencie, że zdobywałeś nową opaskę, to ci się pojawiało mnóstwo, mnóstwo nowych opcji, no nie, wyścigów, po prostu już na mapie i sobie tylko jeździłeś do tych punktów i sobie tam zaczynałeś te wyścigi. A tutaj to musisz właściwie jeździć od punktu do punktu, zaczynać nowy typ wyścigu i wtedy w tym wyścigu ci się pojawiają jakieś określone eventy, że jakby nie ma na całej tej mapie masy znaczków. I nie wiem, czy to tak. Jeśli nie podoba w Horizon 2 właśnie to, że po zakończeniu jakiegoś tam championship'a ja muszę zapieprzać na drugi koniec mapy, żeby zacząć kolejny. No właśnie, że nie, nie ma tego fast takiego takiego otwartego, Nie, nie no. podoba mi się to. Coś... Ale no fast travel to mi na nie przeszkadza, bo ja uwielbiam jeździć w tej, w tej grze. No nie? To jest super. Zresztą tam te skróty odkrywasz, nie? gdzie jedziesz przez te pola i tak dalej. Wiesz, no. Gra z otwartym światem w końcu. Ale, ale nie, nie ma tej takiej suty Nie wiem, no, jednak Horizon, Forza Horizon pierwsza to jest, to jest jedna z najlepszych gier samochodowych właśnie. Takie, jakieś, takich arkadowych. I, I tu widać kunszt gości od... Wtedy, wtedy się jeszcze Bizarre Creation nazywało chyba, nie? Teraz to jest Playground. Playground, Playground Games, tak. tak. Games. Widać po prostu, że oni wiedzą, no nie? Co jest najistotniejsze w grach samochodowych. Wiesz, ten feeling, tak. ten fan, jednocześnie potrafią na tyle realistycznie oddać e, albo zbalansować no nie tam, tam, tą, e, tam, to sterowanie samochodem, kontrolę pojazdu, żeby nie było zbyt symulacyjnie ani zbyt arkadowo. Wiesz, dla mnie to jest idealny taki balans. Coś, czego na przykład... Ja już to mówiłem w, w, w poprzednich e, odcinkach że Test Drive Unlimited 2, ja się strasznie napaliłem na tą grę. Oczywiście po czasie, no nie, bo to jest tak, że ona mi minęła jak ona wyszła na konsolę, jakoś tak zupełnie ją zignorowałem, ale po jakimś czasie mówię, kurczę, no muszę zagrać, no, otwarty świat, super samochody, ten taki festyniarski klimat, ja to lubię bardzo, no nie. Mhm. Wsiadam do samochodu, stary, no jakbym, jakbym jechał samochodem, nawet nie z pierwszego, wiesz, Xboxa, tylko nie wiem, z PlayStation, ale nawet jak pomyślisz, że na, na Gran Turismo wyszło na PlayStation, tam jednak lepiej było zerwany model jazdy, to po prostu plułem sobie w brodę, no nie, że się dałem tego szukać. Bo cały ten klimat, cała ta oczoszka, wiesz, całe to, że kolekcjonujesz samochody, oglądasz i tak dalej. Wiele elementów jest wspólnych, wiesz, między Forcą, Forcą Horizon albo, albo, albo, albo moją ulubioną serią wyścigów e, Project Gotham Racing z poprzedniej, z poprzedniej e, generacji. Jest to, no ale to mógł się tak długo rozwodzić. Ty na pewno Forza 6 tylko ty Forza 6, Forza 6, co? Nie, ja jestem akurat, jeżeli chodzi o poprzedni rok, to mnie nie spodobał się nowy Need for Speed, co mnie szokowało tak, że nie potrafiłem się z tym pogodzić. A który ale... to jest, ten, ten Rivals? Czy... Nie, nie, ten nowy, nie, Rivals to jest poprzedni. Nowy to chyba jest Need for Speed po prostu. A, aha, Need for Speed, for Speed, no tak. Chyba tak. tak i... No brakuje tych podtytułów, człowiek się później nie może zorientować, no nie? Co to jest w ogóle za jakaś moda? Nie, że robimy jakieś remake i totalnie olewamy w jakiś w kontinuum, jakąś kanoniczność. Dokładnie. I potem no, wchodzą no, się no. jakieś Force Awakens. Tak jak ja teraz oglądam te mix, i nie, i tam jestem na, na, na jednym odcinku i widzę gościa. Znasz tego aktora, oczywiście, bo to jest świetny aktor, Terry Queen, który grał Loka, na przykład w loście. Tak. I on gra tam jaką, jakiegoś detektywa w odcinku już tam w, w Warfield Mix. tam Mała istotna rola, no nie? Ale on później jest zupełnie kimś innym w serialu Millennium, no nie? Które jest niby w tym samym uniwersum. I on jeszcze później gra pod koniec prawda serii tej, tej oryginalnej e, chyba dziewiątego sezonu, jeśli się nie mylę, w, w Warfield Mix znowu. I jeszcze kogoś innego. <laughs> Przecież to burzy kanoniczność, nie? Przecież jeden aktor, który gra kilka postaci, no w ogóle o co chodzi, nie? No ale... To, a propos takich to na którymś, bo ja wcześniej mówiłeś w poprzednim epizodzie, że y, jedziesz od początku, to na którym sezonie dzisiaj jesteś? Yy, kończę drugi sezon. Kończę Ko drugi sezon i, i y, cały czas y, jestem zdania, że y, początek Archeum Mix. Jest, był robiony na, śmiertelnie, na poważnie i robiony był bez, bez takiego... Znaczy tam jakiś delikatny dowcip, wiesz, taki sytuacyjny mógł tak. być, ale jeszcze nie było tego, tego, tego, co później się rozwinęło, czyli po prostu śmiania się z pewnych motywów sam, z, z, tego, z tego tematu i tak dalej. I na razie jest super. I na Netflixie, na amerykańskim Netflixie właśnie masz, drogi Marcinie, Archiwum mix w wysokiej jakości, odświeżonej wersji, oczyszczone i w ogóle w HD wszystko, no po prostu panoramicznie. Oglądasz to lepiej niż, ogląda się to lepiej niż współczesne filmy, ale to też już mówiłem, więc yeah. współczesne seriale, więc. Czyli ja próbowałem więc... robić to samo co ty, tylko że dwa lata temu i koniec końców po, m, obejrzałem pierwszy i drugi sezon z tego co pamiętam i poległem potem i doszedłem w związku, że będę oglądał tylko te odcinki gdzie jest cały ten wątek główny kontynuowany o całych tych. Aha, latach. Myślałem, że powiesz, że tylko te odcinki w których jest wątek romantyczny między Scalią a Malderem? Nie, bo wtedy byłem zazdrosny. No nie. Zresztą ostatnio gdzieś widziałem jakieś zdjęcia, tak zastanawiałem się, czy Skali na przykład w tych pierwszych odcinkach w, tej pierwszej, w drugiej serii nie była gdzieś w ciąży. Bo ten poziom po prostu absurdu wielkości tych żakietów, no nie i tych, tych płaszczy i tak dalej, no to... to, to ona na Twitterze sama to skomentowała ostatnio, że ona nie wie na jakiej, na jakiej podstawie ona zgodziła się na taki kostium. Pokazywała zdjęcie no. jakieś tam z lat dziewięćdziesiątych. Ja wielkim fanem byłem archiwum i dlatego z, z przyjemnością... Wiesz co, to jest w ogóle to jest fenomen, którego m, niektórzy mogą sobie nie zdawać sprawy. Z, z jakiego, nie, znaczy nie mogą sobie zdawać po prostu tego już, już nie ma w dzisiejszych czasach, ale jak wtedy wyszedł serial archiwumix, to wyszły komiksy, wyszły książki, wyszły książki takie osobne, wyszły książki, które tam były nowelizacjami odcinków. Były magazyny, po prostu był magazyn, gazeta nazywała się z Archiwum Mix i tam były jakieś tematy pokrewne, oczywiście wiesz Skali albo Malder na okładce i tak dalej. Była ta karcianka, była fantastyczna gra, multime, znaczy fantastyczna tak w cudzysłowie, ale na, na wielu płytach. Gra na komputery, PC, pecety e, Archiwum Mix. Wiesz, to, to, był, to, był, to był po prostu to był fenomen. To, to, to nie wiem, do czego to można porównać się w dzisiejszych czasach, ale to był, to był fenomen. I to oczywiście Wars w pewnym momencie... można porównać się, bo... Tak, tak, Wars Shore, no nie, taki tam. I, i, I wiesz, tego trochę mi trochę szkoda, no ale w, wiesz, ja mógłbym się roz, rozgadać tak, tak rozgadałem na temat archiwum, więc możemy tak. Więc jakbyś chciał jeszcze coś polecić, coś dodać, to bardzo proszę Marcinie, a jak nie, to, to, to kończymy i się no umawiamy dobra. na 343 <coughs> odcinek. Jasne, tylko powiedz mi, to mam pytanie jedno, na sam koniec. Nie, nie, nie obejrzałeś wszystkich jeszcze odcinków na nowo? Jaki odcinek archiwum Mix z tych, z tej pierwotnej serii 10 zadał ci Najbardziej pamięć, jak ci się najbardziej podobał? Czy jesteś w stanie jeden wymienić? Nie, nie, nie, dlatego, że po prostu, y, tak, y, tak ja wyparłem z pamięci, w tym sensie, że ja. Ja generalnie jestem w stanie przypomnieć sobie, wiesz, odcinek, jak widzę początek, to od razu wiesz, przypominam sobie, co tam było i tak dalej, wiesz, zasadzie tak, tak, tak. skojarzeń. Ale tak, żeby teraz po prostu z głowy powiedzieć na przykład, że ten czy tamten, to, to nie, nie, nie. Żeby, Mój że... ulubiony był w lesie, jak zielone potworki były, to chyba w drugim mm -hmm. sezonie było najlepszy. Tak. To pamiętam. Ale tak, mi się bardzo podobało to, że, że w był było skoncentrowane, że w każdym odcinku było coś innego, tak. inny temat, inna, inna kwestia. I to się później mogło zmienić, nie? kiedy to przychodzi z tego, że to wiesz, że tam jest ten e, teoria spisku, wiesz, że, że, że rząd Stanów Zjednoczonych to naprawdę... Znaczy, W tamtych czasach to mogłoby mi się mniej podobać, nie? W dzisiejszych czasach to można powiedzieć, że już taki to jest chleb powszedni, że już wszyscy mają gdzieś wywalony na to, czy, czy, czy rząd cię szpiguje, czy nie. To wszyscy wszyscy wiedzą, że, że szpigują. Wiesz, tak to przychodzi, to co ma się przejmować, no nie? I tak, wiesz, większość ludzi yy, uczciwych, to no nie, to, to wiesz, no, no, no i co z tego? No i sobie niech posłuchają sobie, co tam się mówi, no nie? Mam nadzieję, że, wiesz, że zawsze tam jeden słuchacz więcej, prawda, na przykład Fantasmagieri. jakby ktoś to chciał podchiwać, nie? Ale... Generalnie chodzi o to, że wiesz, ta teoria spiskowa ona przestała przestała szokować. Ona po prostu przeszła do takiego, wiesz, wszyscy już tak na porządku dziennym to traktują. No tak, no, no. Zresztą ludzie oddali swoją prywatność przez Facebooka, Twittera i tak dalej. Chcą, żeby ludzie widzieli, co się u nich dzieje. Chcą na przykład, żeby oglądali ich zdjęcia na, na Instagramie. Chcą, żeby ludzie wiedzieli, że na przykład byli w tej restauracji i to im się podobało w tej restauracji, a to nie. Że na przykład byli na tym w i to im się podobało, a to nie i tak dalej. Więc jakby, wiesz, Prywatność tak naprawdę jest... jakby zmieniło się, zmienił się sens tego wszystkiego, no ale być może to będzie tematem dziesiątego sezonu yy, Archiwum Mix, tak jak na przykład to było tematem dziewiętnastego sezonu Miasteczka South Park. Tak. No dobrze, no to Marcinie dziękuję Ci serdecznie. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Było fantastycznie. Yy, słyszymy się za, za te tr <laughs> trzy epizody, robimy specjalny odcinek o, o Halo i, i yy, to będzie jeszcze okazja, żeby pogadać. Może proszę pewnie parę jeszcze innych tematów. Yy, znaczy ja nie wiem, jak ci. często Damianie nagrywasz, bo regularnie się ukazujesz w przeciwieństwie takiego big faila, ale to by może wyszło w okolicach premiery Division, co by było jeszcze lepsze. No, wiesz, problem z regularnością fantastycznej jest taki, że ona się w nieregularnych równych odstępach czasu się ukazuje I to jest jakaś taka f... ciągle zmieniająca się synesoida, bo czasami to jest co dwa tygodnie, czasami to jest co tydzień, czasami to jest co półtora, a czasami co trzy. Ale generalnie wychodzi średnio tak trzydzieści, 30, 30 parę odcinków rocznie. Więc to można sobie tak podzielić i wtedy a, Czyli wyjdzie. średnio gdzieś odcinek na dwa tygodnie mniej. Znaczy więcej. No dobra, nie no, super. Pod wrażeniem Więc... jest... Więc zaklepujemy w takim razie e, odpowiednią datę. Jeszcze raz Ci dziękuję Marcin. Również dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net na Facebooku, w grupie Fantasmagieria, żeby też wpadać na kanał Marcina. Jest show, show, show, show, show, show? 4 show, show, show, show. Na Facebooku cztery jest show. show x4. Ja to zawsze tak reklamuję. Mhm. Ale... Tam można znaleźć takie fantastyczne materiały, jak właśnie Kilogramy Prawdy, jak ten materiał, o którym wspomniałem o porównywaniu rzeczywistego Manhattanu z tym wirtualnym, z The Division, więc naprawdę warto. No ten materiał mi się podobał, naprawdę mi fajnie wyszedł. Jakby jeszcze jakość nagrania tego rzeczywistego była fajna, to, to bym był zadowolony. Lepsze okulary w takim razie. Tak. Do z nagrywałem, na razie.